Sobota, 21 lutego 2026 roku. Słuchacie właśnie 591 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymon Cieśliński, podcastowy nekromanta Szymas, który postanowił po latach przerwy wskrzesić czas podsumowań. Czym tak właściwie jest czas podsumowań? Otóż jest to cykl audycji podsumowujących poprzedni rok, Oczywiście w nowydzonym podcaście skupiamy się w tym kontekście na grozie, na premierach horrorów niezależnie od medium. Moi goście, moje gościnie w solowych wstawkach dzielą się swoimi polecankami, wymieniają ulubione filmy, książki, komiksy, gry, seriale, płyty, konwenty, festiwale, a czasem wspominają i o innych aktywnościach mniej lub bardziej z grozą związanych. Jeżeli jesteście naszymi stałymi słuchaczami, słuchaczkami i kojarzycie tę konwencję lub też po prostu szybko chcecie dowiedzieć się co, kto tutaj poleca, jakie horrory warto obejrzeć, przeczytać, zakupić, no to w treści posta czy też w opisie filmu na YouTube znajdziecie timecody dla każdej wstawki w tej audycji, a także szczegółowy spis treści. Możecie więc od razu przeskoczyć do wypowiedzi Agnieszki. Nie musicie też słuchać tego podcastu z kartką i długopisem w dłoni, żeby wyłapać tytuły, albo chociaż z otwartą aplikacją. Wystarczy, że w trakcie czy po odsłuchu zajrzycie do spisu treści, tam wszystko jest ładnie rozpisane. Ale zanim ja wam puszczę te wstawki, to pozwolę sobie jeszcze na słowo wstępu. W 2026 roku poprosiłem około 30 różnych osób o nagranie wstawki o długości od 5 do 10 minut, wstawki, w której dana osoba opowie o czymś, co przeczytała, obejrzała, ograła, odwiedziła i tak dalej i co jest godne polecenie. No i oczywiście co jest związane z horrorem. Tak, zakres tematyczny to horrory z 2025 roku, premiery polskie lub światowe. Zaprosiłem około 30 gości i gościń, a w momencie nagrywania tego wstępu teraz mam na dysku 15 plików i czekam jeszcze na trzy kolejne. Nie wiem, czy się doczekam, ale jeszcze mam nadzieję. Istnieje więc szansa, że w sumie usłyszycie aż 18 gościnnych występów. To będzie chyba rekord, jeżeli chodzi o czas podsumowań i w ogóle o nawiedzony podcast. Podzieliłem je wstępnie na dwa zestawy bo 9 osób. Tak, prosta matematyka, 18 na 2 w tym tygodniu. Usłyszycie tutaj Agnieszkę Brodzik, wieloletnią redaktorkę serwisu Karpę Noctem, tłumaczkę literatury oraz autorkę podcastu Halo, tu odchłań. Usłyszycie także Adriana Burza z podcastu Cinema Postcast związanego długo z portalem Pełna Sala. Usłyszycie Agatę Garbowską-Karolczuk, redaktorkę inicjującą związaną między innymi z wydawnictwami Muza, Akurat i Mowa. Poza tym Jakuba Kraszewskiego, Retrona, z podcastu Ogórki oraz z kanału Popkulturowa Papka. Usłyszycie także Ewę, autorkę bloga Biblia Horroru. Usłyszycie Sylwestra Kozdroja, autora podcastu Retro Comics. Oprócz niego pojawi się także Marta Płaza z podcastu Rozmówione, z podcastu Zmęczone Życie i z podcastu Kobiety Eksploatacji. Usłyszycie także Dominikę Murchaję z wydawnictwa Gmorg oraz Wojciecha Gunię, pisarza i tłumacza. Pięć pań, czterech panów. Jak już słyszycie, Agata i Ewa to zupełnie nowe głosy w nawiedzonym podcaście i w konglomeracie podcastowym, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to za tydzień usłyszycie jeszcze dwa kolejne nowe głosy, a jeden na pewno, bo już go mam na dysku, ten drugi jeszcze ma się nagrać, ale tam sprawa. Jest skomplikowana w tle pewna i nie wiadomo, czy tak się stanie, no ale trzymam za to kciuki. Tak więc tegoroczny czas podsumowań, jakby nie patrzeć, nie bierze jeńców, jest na bogato, jest świeżo, jest całkiem spore spektrum tych rozmówców, każdy też specjalizuje się w trochę innej branży gałęzi kultury popularne i nie tylko. Same wstawki tylko w tej pierwszej audycji trwają 100 minut. Mniej więcej wczoraj je montowałem i tak mi tam na kalkulatorku wyszło. Co typowe dla takich projektów, wstawki powstają w różnych warunkach, na różnym sprzęcie, a część gości nie ma żadnej styczności z nagrywaniem na co dzień. to też styl, forma i jakość plików mogą się oczywiście różnić między poszczególnymi wejściami. Montaż każdego pliku leżał już po mojej stronie, więc jeżeli coś jest źle przycięte, za głośno, za cicho, no to tutaj winę możecie zwalić już na mnie. I może od razu zaznaczę, że nie mam też żadnego wpływu na opinię moich rozmówców. Niczego nikomu nie narzucałem i po montażu już wiem, że z niektórymi propozycjami nie do końca się zgadzam, ale o to właśnie chodzi. Nie? Każdy ma swój gust, każdy ma swoje preferencje, każdy może oczekiwać czegoś innego od popkultury. Ktoś podejdzie do jakiegoś tekstu kultury zupełnie na świeżo albo znowu z jakimiś oczekiwaniami. Te oczekiwania mogą się rozminąć. Wiemy jak to bywa. We wstawkach gości będą czasem chwalone teksty kultury, na których ja się zawiodłem, od których ja się odbiłem, ale to nie oznacza tak, że one obiektywnie są złe. Pewnie pojawią się też typy, które komuś z was mogą wydać się trochę szalone. Zresztą tak samo pewnie będzie za tydzień, gdy ja ostatecznie dogram swój własny segment podsumowujący ubiegły rok, ale no to nie jest problem. Ja zachęcam po prostu do dyskusji. Przy czym proszę od razu o kulturę wypowiedzi, bo rozmowy w internecie w ostatniej dekadzie strasznie się spolaryzowały, ludzie są coraz bardziej wulgarni, skrajni w swoich osądach, grifterzy po prostu jeszcze żarują na tych negatywnych emocjach, więc fajnie będzie tak dla odmiany, dla odmiany wymienić się opiniami w bardziej koleżeńskim tonie w internecie i na pewno też znacie jakieś dobre ubiegłoroczne horrory czy eventy, o których nikt nie będzie wspominał ani w tym, ani w przyszłym tygodniu i w takim przypadku tym bardziej zachęcam do podzielenia się opinią, może coś wrzucę, wrzucimy tak na swoją nasze watchlisty łysz listy albo, nie wiem, dokupię coś do swojej biblioteczki. Wiadomo, że mamy nadprodukcję popkultury od wielu, wielu lat. Nie da się wszystkiego ograć, przeczytać, zobaczyć, odwiedzić i tak Nie da się wszystkiego kupić, nie da się wszystkiego zmieścić w biblioteczce, ale w związku z tym lubię przynajmniej wiedzieć, tak, że te wszystkie ciekawe, fajne, ładne rzeczy gdzieś tam sobie istnieją, chociażby je kojarzyć z nazwy, to już jest jakaś tam wartość dodana. No i też y, myślę, że zarówno mnie, jak i moim gościom, gościniom zwyczajnie wiele rzeczy mogło wypaść z głowy. Tak? Czasami ja sam nie pamiętam, jakie filmy widziałem w ostatnim miesiącu w kinie czy w domu, tak? a co dopiero rok temu, gdy w grudniu studenci zapytali mnie na jednych zajęciach, jakie książki, ile książek pan mniej więcej przeczytał nie? i jakie książki pan czytał w tym roku, no to przez półtorej godziny zajęć, znaczy wiadomo, ja prowadziłem te zajęcia, to nie jest tak, że siedziałem nad kartką i myślałem, ale przez te półtorej godziny nie udało mi się Odtworzyć z pamięci całej listy i to nie dlatego, że składała się z setek, tysięcy pozycji, tylko po prostu już mi się to zlewało. Tak? Co, gdzie, kiedy czytałem, słuchałem, o czym słuchałem podcast, a co czytałem w realu, co było z tego roku, co było z poprzedniego i tak dalej. Sami pewnie wiecie, jak to jest, więc to, że jakiś tekst kultury się tutaj nie pojawi. To nie oznacza, że jest zły, tylko po prostu albo nikt na niego z nas nie trafił, albo zapomnieliśmy o nim, tworząc nasze małe listy do wstawek. Więc zachęcam tak do dyskusji, do dzielenia się swoimi typami. No dobrze, tyle wstępu myślę wystarczy. Wszyscy wiecie, czego należy oczekiwać, z czym to się je. Wiecie, że jest spis treści, wiecie, że są timekody i wszyscy pewnie czekacie na mięsko. Więc nie będę już przedłużał. Zapraszam na wstawki Agnieszki, Adriana, Agaty, Kuby, Ewy Sylwka, Marty Dominiki i Wojtka. Miłego odsłuchu. Cześć, cześć, cześć. Ja się nazywam Agnieszka Brodzik i na co dzień możecie mnie usłyszeć w podcaście Halutu Otłań. Postanowiłam nagrać Szemasowi wstawkę, która będzie dotyczyć tylko i wyłącznie jednej książki, ponieważ miało być krótko, aczkolwiek, znając mnie, to ta wstawka będzie trwała dokładnie 5 minut albo nawet mniej. Ale założenie było takie, że to miało być coś, co miało premier w 2025 roku, a zakładając, że nie chcę mówić ani o komiksach, których nie czytam, ani o filmach, bo nie wiem, musiałabym się zastanowić, który film był najlepszy. Jakoś jestem przyzwyczajona do tego, że jednak w internecie pitolo o książkach, a nie o innych rzeczach. Więc pomyślałam, że to jednak będzie literatura i do tego się ograniczy. Natomiast ja nie czytam aż tak dużo nowości, a, a jeżeli coś miało premierę kilka miesięcy przed tym, jak to czytam, to myślę sobie, wow, ale szybko to wyłapałam. Więc jakby no tak dość mocno to zawęża krąg zainteresowań. Natomiast... Dodatkowo jeszcze to musi koniecznie być coś związanego z horrorem. A ja szczerze mówiąc, aż tak dużo horrorów teraz nie czytam. Dużo czytam jakichś rzeczy, powiedzmy gdzieś tam z pogranicza gatunków albo wręcz z pogranicza literatury pięknej. I często są to kryminalne rzeczy, thrillery albo właśnie literatura piękna, która jakoś tam troszeczkę zahacza o te gatunki, ale nimi nie jest, jak na przykład, nie wiem, skrucha Elizy Clark, którą totalnie miałam dzisiaj Wam, której totalnie miałam Wam dzisiaj opowiedzieć, ale sobie jakby doczytałam w opisie o Trzymase, że to jednak ma być horror. No a wiele rzeczy można powiedzieć o skrusze i o pisarstwie Elizy Clark, ale na pewno nie jest to horror. Aczkolwiek... Ela jest zdecydowanie potrafi, aby pisać horrory, bo jestem w trakcie słuchania audiobooka, jej zbioru opowiadań i to jest taki piękny weird, że, że mam nadzieję, że może kiedyś się ukaże po polsku, ale nie wydaje mi się, raczej pewnie będą wydawać jej powieści, a nie zbiory. W każdym razie ups, niechcący opowiedziałam wam o skrusze, jej, no kto by się spodziewał. W każdym razie książka, o której wam oficjalnie chcę dzisiaj opowiedzieć, to będzie książka, tu był nasz dom Markusa Clivera, która miała, sprawdzałam, miała premierę w marcu mm, zeszłego roku, a ja ją czytałam na jesieni i słuchajcie, byłam absolutnie zachwycona i wszystkie osoby, które namówiłam na przeczytanie tej książki, były absolutnie zachwycone więc w zasadzie to powinno Wam wystarczyć, powinniście mi teraz zaufać, ale powiem Wam więcej. Jest ta książka, która zaczyna się jak home invasion, ponieważ główne bohaterki Eve i Charlie właśnie wprowadziły się do domu no takiej, wiecie, amerykańskiej jakieś tam przedmieścia powiedzmy. Znaczy nie, bo amerykańskie przedmieścia to jest taka gęsta zabudowa, a to jest raczej taki, wiecie, że tam rzadko są domy, jest tam jakiś las, jakieś wzgórza takie tam rzeczy. No i nagle do tego domu, pod tym domem pojawia się rodzina z dziećmi i mężczyzna mówi, że kiedyś tutaj mieszkał i czy nie miałyby nic przeciwko, jakby oni się w sumie trochę rozejrzeli, bo, no wiecie, wspomnienia, te sprawy akurat są przejazdem i normalnie to nie, nie pojawiają się w tych rejonach, więc taka jedyna okazja. No i jeżeli wiecie, że jesteście w trakcie lektury horroru, to już sobie wyobrażacie prawdopodobnie coś z gatunku Home Invasion, ale nie. Ta książka jest bardzo nieprzewidywalna, bardzo zagadkowa, bardzo skomplikowana w ogóle. Tam są też zagadki w środku. Między innymi jest na przykład wiadomość... Ja akurat słychałam audiobooka w oryginale i tam była wiadomość w alfabetem Morsa na przykład. Nie? Więc jak lubicie się bawić w takie rzeczy, to tam też sporo tego było. Ale sama historia sama w sobie i bohaterowie tej historii i sposób, w jaki jest napisana ta historia, to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I szczerze mówiąc, to chyba od lat żaden horror mnie tak nie wciągnął, jak właśnie ten. A to wiele świadczy. <laughs> Więc odsyłam was do podcastu, który nagraliśmy dla Halo tu Otchłań. Jeżeli, jesteście, jeżeli udało mi się w te kilka minut was zainteresować. No i to wszystko. Szymas nie będzie narzekał, że za długie. No, to na razie, cześć. Witajcie, z tej strony Adrian z nieistniejącego już podcastu Cinema Podcast. Ciągle mój podcast możecie słuchać na stronie pełnasala.pl. Koniec ode mnie audio, autopromocji, przepraszam, audio promocji. <śmiech> Bardzo dziękuję Szymasowi za zaproszenie do tego podcastu, dlatego że mikrofon futerał dawno już schowałem do szafy. Fajnie było go odkurzyć, fajnie było wrócić, zrobić sobie notatki i opowiedzieć o grozie roku 2025. Powiem wam tak, nie czytam niestety książek za dużo, nie gram w gry za dużo, jak już gram to w nic współczesnego, jak już czytam to nic współczesnego, natomiast ciągle siedzę w kinie, ciągle jestem kinomanem, ciągle chodzę na festiwale i m.in. przyuważyłem kilka pozycji, kilka wydarzeń, które, o których warto by było wspomnieć jeżeli chodzi o kino, jeżeli chodzi o horror w minionym roku, no i chciałbym o tym trochę opowiedzieć. Zaczynamy od Splat Film Fest i po pierwsze bardzo się cieszę, że wrócił na Splat. Drugi raz już pojawił się na Splacie Lloyd Kaufman, reżyser tak i współtwórca sławnej wytwórni Troma. Super było zobaczyć na Splacie film sierżantka Pukimen. Pojawienie się Kaufmana było troszkę krótsze niż zapowiadano, ale tak jak mówi tak organizatorka Monika Stolat, jest w takim razie okazja, żeby zaprosić Kaufmana Trzeci raz, zwłaszcza, że na splacie jeszcze chyba, bo nie jestem pewien, nie mogę być pewien, nie pokazano mojego ulubionego filmu Tromy, czyli naprawieniowanej klasy, więc do trzech razy sztuka. Druga rzecz, chciałbym opowiedzieć o takim wydarzeniu, jak coś we mnie siedzi. Kino Illusion w listopadzie w grudniu, czyli w sumie całkiem niedawno tak z naszej perspektywy, zorganizowało pokaz, cykl e, seansów kina body horrorowego, tak body horroru, i jak zawsze tak dość wąsko traktowałem tak naprawdę body horror jako coś, co trzeba przykładać tak do kina Davida Cronenberga. Tak tutaj na szczęście organizatorzy potraktowali to trochę szerzej, bo faktycznie to jest dużo szersza szufladka niż można byłoby się spodziewać i wyświetlili m.in. taki dość kampowy horror jak From Beyond, Stewarda Gordona, polecam, mój ulubiony jego film. Wyświetlili, e, oczywiście filmy Cronenberga też wyświetlili tak, Muchę i The Brut, wyświetlili jego syna jeden film, jeden współczesny film, który nazywa się Piskle, też polecam. No i absolutnie tak mój ulubiony body horror w zasadzie, czyli Amer, Gorzki, Bruno Forcaniego i Helenka Ted. To już był w ogóle świetny seans i chyba zwieńczyli, chyba to były ostatnie dwa seanse w tym cyklu, to był Hellraiser 1, Hellraiser 2, czyli zrobili taki maraton jeszcze. Absolutnie świetne wydarzenie, jeżeli chodzi o kino grozy w minionym roku. Przypominam warszawskie kino Illusion, tak? Mam nadzieję, że iluzjon, jeszcze wróci do kinagrozy grozy, jeszcze nas zaskoczy właśnie takim cyklem. I teraz tak, jeżeli chodzi o horrory minionego roku, no to chciałbym wyróżnić, w zasadzie wyróżnić, w zasadzie opowiedzieć o trzech filmach. Pierwszy film, który wyróżnia, no chyba każdy tak naprawdę, albo dużo osób, tak, które będzie mówiło o horrorach minionego roku, o nim opowie, więc krótko tylko oddaję ją herback, braci Filipu. Dlaczego ten film, jak sobie obejrzycie, tak poczytacie troszkę o tym, jakie są tak naprawdę najpopularniejsze tematy, które poruszają ludzie na festiwalach, w kinie artystycznym, w kinie środka, no to radzenie sobie z traumą. E, przysięgam, gdyby mi kazali po prostu e, przejrzeć kilka recenzji tak najnowszych filmów i pić za każdym razem tak kieliczek, gdy trafiałbym na, na słowa przepracowywanie traumy, bądź radzenie sobie ze stratą, bądź po prostu trauma, po prostu słowo trauma, to bardzo szybko bym się upił. I bracia Filipu może to będzie kontrowersyjne, tak co powiem, w zasadzie to, to jest kontrowersyjne, o czym oni nakręcili, ale oni też opowiedzieli o przepracowaniu traumy, a raczej przedawkowaniu traumy. Trauma w ich filmie to jest coś zaraźliwego. Ludzie, którzy cierpią, potrafią tym zarażać, potrafią tak bardzo cierpieć, że nie patrzeć na innych i w zasadzie żyją śmiercią. To jest coś w kontrze do tego współczucia, które daje współczesne kino. I może to okropne, ale jednocześnie prawdziwe, że potrafi też odnieść się do tego, że również tak współczucie musi mieć swoje granice, musi mieć gdzieś tam swój koniec, a trauma nie może trwać wiecznie, bo inaczej zamieni się po prostu w takie życie śmiercią. Bardzo odważnie podeszli do tego tematu, zresztą w swoim poprzednim filmie Mów do mnie też poruszyli ten temat, moim zdaniem to są bardzo oryginalni filmowcy i trochę stojący w kontrze tak, do tego, co w cudzysłowie modne obecnie. Drugi film, który wyróżnię i trzeci zresztą, e, który wyróżnię też, e, a w międzyczasie jeszcze wspomnę o jednym filmie. E, to są filmy, które miały okropną prasę i tutaj to są takie trochę nieoczywiste wybory. Mianowicie opowiem o filmie Chmura, go Kurosały. Jest to reżyser związany z horrorem, natomiast e, akurat Chmura jest thrillerem. Przy czym horror thriller, dwa bratanki. Generalnie warto po prostu wspomnieć akurat o tym konkretnym filmie zwłaszcza, że Kiyoshi powrócił do swojej formy, moim zdaniem, z lat 90., gdzie wtedy nakręcił taki film Kuracja. Mura to też rewelacyjny thriller, trochę czarna komedia, trzeba do tego podejść trochę z dystansem, bo to, to lekko groteskowy film, powiedzmy, że trzeba podejść do niego jak do filmów braci Coen. Kiyoshi opowiada o resailingu, o resellerze i o podejściu pokolenia Z do pracy, do handlu, do w ogóle ekonomii, które jest różne od innych pokoleń i z, tym, z tymi podejściami różnych pokoleń też zetrze się nasz bohater. Jest to film absolutnie o tym, jak traktowało się pracę kiedyś, jak traktuje się pracę teraz i o tym, jakie to rodzi konflikty. Warto się rozgrzebać ten film, bo dużo osób, mam wrażenie, że podeszło do niego trochę tak po prostu, żeby obejrzeć fajne Home Invasion, a tutaj jest coś więcej. Oczywiście prócz tego również jest fajne Home Invasion. A e, drugi film, który też nie doceniono, a bardzo, bardzo polecam, to jest Bezpieczne miejsce Ozguda Perkinsa. I znowu tutaj pojawi się modna fraza, nie przepracowywanie traumy, ale toksyczna męskość. Osgood Perenskins w bezpiecznym miejscu opowiada trochę o tych toksycznych mężczyznach, tych starszych z siwą brodą, dobrym samochodem, dobrą pracą, jeszcze pijących whisky tak, i szacownie wyglądających, a już myślących, że mogą wybierać tak w kobietach, mogą bawić się nimi. Trochę może za dużo spoileruję, ale nic więcej nie powiem. To film, który zmiażdżyła krytyka, który dość... Mówi się tylko, że to jest o film o kobiecie, która wyjechała w Wodludzie i jakichś ją atakują. Nie, ten film jest naszpikowany symbolami. Każda jedna po prostu rzecz w domu, do które, którego ona wyjedzie, jest znacząca, jest ważna. Moim zdaniem to jest czołówka Ozguda Perkinsa filmów, a on z kolei jest czołówką reżyserów współczesnych amerykańskich, moim zdaniem. I wyróżnienia, dwa wyróżnienia, szybciutko. Ogólnie współczesne amerykańskie kinogrozy, to jest mam wrażenie, no oczywiście nikt się ze mną nie zgodzi, tak, ale mam wrażenie, że to jest najlepszy okres dla kina grozy w ogóle. I dowodem na to może być choćby nowe Oszukać Przeznaczenie, czyli Oszukać Przeznaczenie w język krwi, Bloodlines. Oszukać Przeznaczenie było mega kreatywną, strasznie fajną serią, która totalnie nie wiedziała, w którą stronę pójść a raczej reżyserzy nie wiedzieli, jak zbalansować potencjalnie coś śmiesznego, potencjalnie coś strasznego i wychodziły z tego takie nieświadome groteski. Najlepszym przykładem jest druga część tego cyklu. Była to trochę taka parodia pierwszej części, przynajmniej moim zdaniem. tak. Wiele grozy z tamtego okresu była taka poważna, sztywniacka, no z kijem w dupie, tak brutalnie mówiąc. I teraz, gdy już mamy to kino, można powiedzieć, po post-horrorze, tak? chociaż podobno na tym podcaście nie lubią tego słówka, gdy już twórcy wiedzą, jak zdystansować się, jak uderzyć czarnym humorem, jak jednocześnie skontrować to jakim strachem, jak przejąć człowieka, bo Bloodlines opowiada o rodzinie, o śmierciach w rodzinie, więc tutaj będzie stawka podbita. Jeszcze bardziej będziemy się bać o naszych bohaterów. I teraz świadomi reżyserzy, gdy wzięli się za ten temat, za tą serię, stworzyli najlepszą jej część. Potrzeba było tak naprawdę sześciu prób, tak żeby ostatecznie się udało. I ostatnie słowo Nosferatu Roberta Eggersa. Słuchajcie, zdarzało się to pewnie w kinie takim dość obskurnym, takim jak na przykład Necromantic 2, czyli po prostu w takich obrzydliwych horrorach undergroundowych. Zdarzało się to w kinie niezależnym, artystycznym, czyli w zimnym pocałunku. O, tego, tego filmu szukałem. Natomiast poszedłem sobie do Cinema City, na seans tak filmu z dobrą obsadą, e, dobrą znaną obsadą na, w Multiplexie i zobaczyłem film o kobiecej nekrofilii. Coś niespotykanego tak młoda, eteryczna, niewinna niewiasta śni o pożądaniu do e, wielkiego rozkładającego się trupa. Trzeba mieć jaja po prostu, żeby coś takiego w mainstreamie nakręcić. Polecam, mimo że nie dorównuje to pierwotnej wersji tak z lat dwudziestych. No. I to tyle króciutko ode mnie, a raczej dość długo kończę, postaram się jeszcze trochę to pociąć. Dzięki wielkie za zaproszenie, no i mam nadzieję, że nie wykradły się żadne błędy w mojej wypowiedzi. Cześć wszystkim, z tej sceny Agata gerwowska karolczuk Jestem redaktorką inicjującą, która stoi ze ściągnięciem do Polski książek horrorowych. Jeśli kojarzycie autorów takich jak Nat Cassidy, Josh Malerman, Riley Sager czy na przykład Adam Sezal. To właśnie jestem ja, to znaczy to ja jestem tą osobą, która skontaktowała się z agenicznymi agencjami, autorami czy wydawcami po to, żeby książki tych autorów znalazły się w Polsce. Jeśli chodzi o moje takie najważniejsze wydarzenia związane z rynkiem grozy i horrorów w zeszłorocznych, czyli na rok 2025, to moim top 1 jest wydanie książki pana Pawła Wielopolskiego. Książki Rejestr Grozy. Przewodnik po technikach narracyjnych. Książka wyszła w wydawnictwie naukowym PWN. Dlaczego zdecydowałam się, że to jest najważniejsze? No, oczywiście mieliśmy wiele wspaniałych horrorów, jako powieści czy zbiory opowiadań, które wyszły w 2025 roku, ale to jest jedyna książka z takiego opracowania, którą przynajmniej ja kojarzę, która była dla mnie takim czarnym łabędziem, czyli czymś, co było niesamowicie potrzebne, ale najpierw trzeba było zobaczyć, że to było potrzebne, kiedy to wyszło. Książka tak naprawdę jest bardzo dużym, dobrym i dogłębnym opracowaniem tego, w jaki sposób doświadczamy grozy, co sprawia, że coś nas straszy, w jaki sposób kreować taką narrację, w środku mamy dużo przykładów dzieł literackich, naszych jakichś doświadczeń, czy tego, jak mistrzowie grozy i horroru tworzyli takie swoje narracje. Więc zdecydowanie, jeśli jesteście zainteresowani tym, dlaczego coś nas straszy, jak inni pisali te straszne rzeczy, to właśnie książka pana Pawła Wielopolskiego, jest Grozy, z wydawnictwa PWN, jest czymś, co zdecydowanie dla was polecam. U mnie stoi na półce zaraz obok książek pani Marty Janion, którą możecie kojarzyć między innymi z książek o wampirach, czy pani Anity Hastokarz, horror w literaturze współczesnej i filmie. Więc to są takie moje trzy top książki, z czego właśnie rejestr grozy wyszedł w zeszłym roku. Może przejdę teraz do powieści. Wspomniałam wcześniej o Joshu Malemanie. Jeśli kojarzycie książkę Nie otwieraj oczu z serii Box, to jest właśnie ten autor. I moja ulubiona książka z tamtego roku to jest Coś się dzieje w naszym domu właśnie tego autora. Jest to jedna z książek właśnie, za którymi ja stoję, więc nie tylko dlatego ona jest moją ulubioną, ale ja dawno tak się nie wystraszyłam na jakiejś książce, na jakimś horrorze. Zawsze myślałam, że wiecie, już mam trochę immunitet ze względu na swoją pracę i tego, ile konsumuję tych treści, a ta książka mnie przeraziła. Kto wie, ten wie, mówię konkretnie o scenie w toalecie. Książka jest niesamowicie przerażająca, bo z jednej strony opowiada taką standardową historię. Mamy tutaj rodzinę na granicy rozpadu, małe dziecko i demona w szafie. Tak? Znaliśmy to, widzieliśmy to już miliony razy. Jednak książka jest w całości napisana z perspektywy tego małego dziecka, ośmioletniej dziewczynki. Więc nie tylko mamy tutaj taką trochę poszarpaną narrację. Nie jest to tak literacko, jak jesteśmy przyzwyczajeni, bo to jest napisane tak, jak powiedziałaby to ośmiolatka. Ale sam ten demon z szafy, ta druga mamusia, jest bardzo, bardzo przerażający. Zarówno jeśli bierzemy książkę tak jak jest, czyli taką typową powieść, czy jeśli traktujemy tego demona jako metaforę, zdecydowanie polecam. Coś się dzieje w naszym domu, Josh Maleman I tak troszkę na boku, w tym roku będzie ekranizacja na jesień, prawdopodobnie w okolicach Halloween. Książka zostanie zekranizowana, tytuł roboczy filmu Mami, czyli druga mamusia. Jeśli chodzi o wydarzenie, to jako osoba, która przez wiele lat mieszkała w Podlasiu i w zeszłym roku musiała się wyprowadzić, polecam dla Podlasian, zwłaszcza białostoczan, najlepsze z najgorszych. Są to wydarzenia, które robi białostocki ośrodek kultury. Są to wydarzenia, na które bardzo często chodziłam z moim mężem. Po prostu płacimy dosłownie kilka złotych i w świetnej atmosferze oglądamy najlepsze z najgorszych horrorów. Tam właśnie obejrzałam Frankenhooker po raz pierwszy i zdecydowanie polecam. To jest wydarzenie dla osób, które kochają właśnie kino klasy B, C, D aż do X. Hooker, Martwica Mózgu. Jeśli jesteście w Białymstoku i macie okazję, to zdecydowanie polecam pójść na najlepsze z najgorszych. Jeśli chodzi o filmy, to długo się zastanawiałam, bo tak naprawdę nie chciałam polecać takich oczywistych, o których wszyscy wiemy, bo na przykład bardzo mi się podobało Welcome Today, ale z drugiej strony chcę polecić Screambot, Krwawą Mysz. Jest to pastisz filmowy. Jest to slasher twórców m.in. Terry Faye'a, czyli Id the Clown. Nie jest to dobry film. Nie nastawiajcie się, że to będzie kino wysokiej klasy. Nie jest to też zły film. To jest taki typowy, typowy kiepski slasher, który tak naprawdę korzysta z tego, że do domeny publicznej weszła pierwsza wersja myszki Miki, czyli tej myszki Willy, on się wtedy tak nazywał. Film jest cudownie okropny, ale to, co mnie w nim urzekło, oprócz oczywiście tych, tych wszystkich okropnych rzeczy, ja bardzo lubię tego typu kino, to to, że on w świetny sposób krytykuje współczesną popkulturę. Trochę też fajnie odnosi się do, do slasherów, jak one wyglądały. a Jednocześnie jest tam w środku grupa koleżanek i mimo tego, że nie jest wprost powiedziane, to dosyć szybko możemy się domyślić, że one są karykaturą księżniczek Disneya i też influencerów w kulturze influencerskiej. Więc jeśli ktoś chce, jeśli komuś się podobał ten Fire, lubię właśnie takie kiepskie slashery, to zdecydowanie polecam Screenbot, krwawa mysz. Czyli tak podsumowując, jeśli chodzi o książki to ode mnie dwie. Pierwsza jest Grozy pana Pawła Wielopolskiego, druga typowa powieść coś się dzieje w naszym domu autorstwa Josha Malemana. Wydarzenie najlepsze z najgorszych w białym stoku organizowane przez Biało, Socki Osiadek Kultury, a film Screambot, Krwawa Mysz. Więc ode mnie tyle, trzymajcie się, przejeżdżająco ciepło. Cześć, dzień dobry, z tej strony Kuba Kraszewski z kanału Popkulturowa Papka, ewentualnie z podcastów ogórki albo o filmówce przy Kremówce. No i jako, że Szymas zaprosił mnie do współtworzenia tego fantastycznego podcastu, no to mam dla was dzisiaj kilka polecanek growych, ponieważ jako, że nie chciałem mówić o jakichś super oczywistych rzeczach, a przynajmniej filmowo nie oglądałem raczej jakichś super niszowych rzeczy w zeszłym roku, no to postanowiłem skupić się na grach, ponieważ mam taką tradycję, mam taki zwyczaj od jakiegoś czasu, że regularnie wchodzę sobie na stronki typu itch.io albo Game Jolt, czasami też szukam na Steamie, właśnie w poszukiwaniu takich mało znanych świeżynek z kategorii indie horroru. No i w ubiegłym roku udało mi się trafić na kilka naprawdę dobrych, naprawdę fajnych, godnych polecenia produkcji z tej kategorii. No i mam dzisiaj dla Was trzy tytuły oraz jedno demo. Pierwsza gra, o której będę mówił to The Dead Seat. Sit, tak jak siedzenie, bo chodzi o to, że siedzimy w samochodzie całą, e, przez całą grę. E, jest to gra oparta trochę na tej mechanice sit and Survive, takiej, którą rozpropagowało de facto Five Nights at Freddy's w swoich oryginalnych odsłonach, ale nie zniechęcajcie się, jeśli z FNAF-em wam trochę nie po drodze, no bo właściwie ta gra poza tym szkieletem rozgrywki z, z Five Nights at Freddy's nie ma absolutnie nic wspólnego. Cały myk w tej grze polega na tym, że wcielamy się w małego chłopca, który siedzi na tylnym siedzeniu samochodu, a na przednich siedzeniach siedzą jego rodzice, którzy kłócą się w trakcie drogi. No i dzieciak, żeby jakoś odciąć się od tych, od tych nieustannych kłótni, gra sobie na takim jakby Game Boyu, na takiej przenośnej konsolce. No i myk polega na tym, że to, co dzieje się w grze, w grze na tym Game Boyu, dzieje się również w prawdziwym życiu, w rzeczywistości. No a że naszego bohatera zaczynają atakować potwory, no to mamy tutaj taką sytuację, że będziemy musieli co chwilę przełączać się między widokiem na Game Boy'a a widokiem na mm, wnętrze samochodu, no i jakoś zgrać te akcje, które wykonujemy w grze z tymi akcjami, które wykonujemy właśnie na żywo, żeby dotrwać do końca etapu. Etapy są dość krótkie, aczkolwiek zależy to trochę od naszego, od naszych umiejętności, od naszego refleksu, bo jeśli uda nam się przejść etap w grze tej na Gameboyu jakoś w miarę bezproblemowo, no to te poziomy trwają po max 3-4 minuty. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że jest tam dużo przeszkadzajek, bo czy to w grze musimy unikać różnych przeszkadzajek, które są na drodze, jakichś innych pojazdów, jakichś zwierzątek, jakichś powiedzmy kamieni, czy to właśnie w prawdziwym życiu, ponieważ jakaś dziwna istota bardzo natrętnie próbuje dostać się do środka samochodu. Do swojej dyspozycji mamy tak naprawdę do obrony jedynie aparat fotograficzny z fleszem. No i tutaj motyw polega na tym, że jeśli widzimy potwora, który próbuje się dostać przez konkretne okno, no to musimy strzelić fleszem mu po oczach, on, wtedy, on się wtedy wycofa. No ale jeśli nie zrobimy tego odpowiednio szybko, no to wiadomo, dostanie się do środka i zostaniemy skierowani i cofnięci do początku poziomu. No i Dead Seat generalnie pod tym kątem rozgrywki jest jak większość tych gier z cyklu Seat and Survive, czyli... Zasady są banalnie proste do opanowania, no ale żeby dojść do tej perfekcji, żeby na tych późniejszych poziomach sobie jakoś poradzić, no bo standardowo zaczynamy od raczej prostego poziomu pierwszego, ale im dalej w las, im bliżej końca, no to tym bardziej rośnie zagrożenie i tym więcej mamy przeszkadzajek i tym więcej mamy zasad, których musimy się pilnować, no to na tych ostatnich poziomach robi się to już naprawdę wymagające no i trzeba już naprawdę błyskawicznie myśleć co i jak i gdzie zrobić. Standardowo dla tego typu gier około tak nazwijmy to, mamy te pięć etapów, tak jak zazwyczaj jest to pięć nocy czy pięć godzin. Tutaj mamy 5 mil bodajże, do, które dzielą nasz samochód od skrętów w prawo, co nawigacja nam przypomina na początku każdego poziomu. No i kiedy przejdziemy te pięć pierwszych poziomów, dostajemy zakończenie głównej fabuły, natomiast nie jest to sam koniec historii, ponieważ po przejściu tej podstawowej fabuły możemy zagrać również w hard mode i... Jest to ciekawie rozwiązane, ponieważ nie jest to po prostu ta sama gra, tylko z wyższym poziomem trudności. Nie, to jest kontynuacja historii i poziom trudności oczywiście jest wyższy. Coraz to nowe przeszkadzajki dochodzą, coraz to nowe zasady, których musimy się trzymać. No a na samym ostatnim poziomie, no to mamy już dosłownie ułamki sekund na jakąkolwiek reakcję. No i muszę powiedzieć, że ta gra zrobiła na mnie naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, bo bardzo kreatywnie wykorzystuje tą mechanikę właśnie Sit and Survive, bardzo fajnie bawi się tą konwencją. Jest to też w miarę świeże podejście do, do gry w, w tym gatunku, no bo jednak siłą rzeczy przez popularność Nafa <śmiech> wiele z gier, które powstają w takiej konwencji, no to są jakieś wariacje na temat pizzerii z animatronikami czy czymś takim. No nie, tutaj mamy zupełnie inne podejście, zupełnie inną historię i jest ona moim zdaniem poprowadzona naprawdę fajnie. Nie jest ona infantylna, to nie jest kolejna historia na zasadzie, tak jak mówię, mordercze roboty kontra dzieci. No nie, tutaj w finale można naprawdę poczuć się dość mocno poruszonym, tak bez większych spoilerów. Także Dead Seat to jest gra, którą naprawdę warto sprawdzić. Ona jest krótka dość, no bo tam... Jeśli już wiecie co robić, no to dłużej niż godzina, półtorej godziny Wam nie zajmie. Kosztuje jakieś grosze, bo na Steamie da się ją dorwać za jakieś 15 zł, czy nawet mniej. Także jeśli lubicie tego typu gry, no to jest to myślę fajna rekomendacja dla Was. Druga z gier, na które chciałbym Wam dzisiaj zwrócić uwagę, to jest Last Report. Na bazowym poziomie to jest taka dość klasyczna przygodówka point and click z fantastyczną oprawą audiowizualną. Jestem totalnie pod wrażeniem, cała gra jest przedstawiona za pomocą pixel artu, więc no jest to raczej grafika dość uproszczona, natomiast to jak piękne i płynne animacje są zrobione w ramach tego artu to jak szczegółowa ta grafika potrafi być jak kreatywnie jest wykorzystywana ta właśnie to ograniczenie bazujące na tych pikselach no to jest coś naprawdę naprawdę wartego uwagi w grze wcielamy się w strażnika parku krajobrazowego, który przychodzi na nocną zmianę, więc siedzimy sobie w takiej drewnianej chałupie, gdzieś w środku lasu, no i musimy wypełniać raporty. Raporty wypełniamy na komputerze, musimy sprawdzać, czy w tych raportach wszystko się zgadza, czy nie znajduje się tam jakaś potencjalna anomalia. No jeśli znajdzie się jakaś potencjalna anomalia, no to ją oczywiście zaznaczamy i wysyłamy do wglądu, do centrali. W międzyczasie będziemy również mogli porozmawiać sobie z innymi strażnikami, którzy aktualnie są na na przykład na nocnej zmianie, ale w innej części tego parku. W trakcie, gdzieś tam w tle rozwija się pewna fabuła, wiadomo, no i prowadzi to wszystko do takiej dość mrocznej, ale całkiem fascynującej konkluzji. Podobnie jak Dead sea, nie jest to gra długa, bo przejście tak na takim podstawowym poziomie, bo jest tam kilka możliwych zakończeń i jest w tej grze dużo sekretów oczywiście do odlokowania takich opcjonalnych, to to takie pierwsze przejście zajęło mi trochę ponad godzinę, dwie godziny, coś, coś w tym stylu, ale ten krótki czas jest wypełniony tak naprawdę po brzegi dobrą treścią. Jeżeli lubicie klimaty związane właśnie z parkami krajobrazowymi, z kryptydami, z anomaliami, no to jest to co najmniej warte sprawdzenia. Warte też jest sprawdzenia, chociażby dlatego, że no, podobnie jak Dead Seed, nie jest to gra droga, bo ona kosztuje nieco ponad dwie dyszki, a naprawdę uważam, że za te dwie dyszki robi więcej niż niejedna gra, która kosztuje na przykład dwa czy trzy razy tyle. No i co w sumie również istotne, no bo mówimy tutaj o horrorze, no to pewnie pojawia się pytanie, czy w takiej pixelartowej przygodówce point and click da się sprawić, że gracz będzie przestraszony. No powiem wam na własnym przykładzie, że da się. Ja raczej nie jestem osobą, która jakoś specjalnie łapie się na jumpscary, a tutaj paru momentach zdarzyło mi się naprawdę podskoczyć na krześle w trakcie grania. I to nawet nie tylko przez jumpscary, ponieważ gra fantastycznie operuje taką, taką podskórnie budowaną grozą. Klimat jest tutaj naprawdę gęsty. No i przez to, że mamy ten statyczny ekran przed sobą cały czas, no bo de facto przez całą grę siedzimy w tej chacie w lesie, więc cały czas widzimy tą jedną przestrzeń przed sobą, gdzie tam z przodu mamy przed sobą drzwi, jakieś okno, widzimy przed sobą lampkę, widzimy przed sobą monitor komputera i tak dalej, no to kiedy już tak siedzimy przez dłuższy czas, tam ponad godzinę i widzimy to statyczne tło przed sobą, no to w momencie, kiedy jakaś minimalna różnica tam nastąpi, na przykład, nie wiem, coś tam przez ułamek sekundy mignie za oknem, albo, nie wiem, będziemy mieli wrażenie, że jakiś cień stoi w rogu pokoju, którego tam nie powinno być, no robi to naprawdę spore wrażenie, tym bardziej, że no tak jak już mówiłem, pixel art jest tutaj zrobiony top notch. to jest świetna robota, naprawdę, więc jeśli podobnie jak ja jesteście fanami tej estetyki, no to jest to taka mała uczta dla oka, można powiedzieć. No i gra jest dostępna po polsku, ma polskie napisy, więc jeśli dla kogoś język angielski jest barierą, no to tutaj nie musi się tego obawiać. No i trzecia gra ode mnie to również przygodówka point and click. No i z tych wszystkich gier, które wam dzisiaj tutaj, o których wam dzisiaj tutaj mówię, ta jest zdecydowanie najbardziej taka mroczna i tajemnicza. Mówię tutaj o grze pod niewiele mówiącym tytułem Rome0120.exe. No jeśli sam ten tytuł przywodzi Wam skojarzenia z jakimiś, nie wiem, creepypastami o nawiedzonych grach, no to dobrze myślicie. To jest gra, którą jak pierwszy raz zobaczyłem, no to miałem przemyślenie, że absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby to była część jakiejś creepypasty albo jakiegoś ARG, Możliwe, że się nawet nie pomyliłem, bo z tego co udało mi się zrozumieć ta gra jest powiązana z jakimś francuskim ARG, ale trochę nie zagłębiałem się jeszcze w ten temat, więc tu się nie będę może wypowiadał. Dzisiaj powiem o samej grze, a uważam jest o czym mówić. Ta gra jest w ogóle dostępna za darmo. Ona pojawiła się gdzieś w maju bodajże ubiegłego roku kompletnie znikąd i dosłownie wszystko wokół niej sprawia wrażenie takiej nawiedzonej gry, którą, o której można było przeczytać na jakimś creepypasta wiki nie wiem, 15 lat temu. Mamy tutaj... Przygodówkę point and click, zrealizowaną na zasadzie zdjęć. No i wszystkie miejsca, wszystkie lokacje, po których będziemy się tutaj przemieszczać, to są zdjęcia. To są autentyczne zdjęcia wykonane prawdopodobnie jakimś kliszowym aparatem, ponieważ mają takie charakterystyczne dla tych zdjęć z kliszy, czy do głębi obrazu, czy, czy kolorystykę. No i wszystkie te zdjęcia są robione w nocy z fleszem. Czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz budynku, więc yy, jeśli kiedyś zrobiliście zdjęcie na przykład jakiegoś pokoju w kompletnej ciemności z fleszem, no to wiecie jak one niepokojąco, lekko wyglądają, kiedy już te zdjęcia są zrobione. I tutaj mniej więcej tak wygląda cała ta gra. Po kolejnych lokacjach przemieszczamy się standardowo jak w point and clickach na zasadzie, że no, klikamy w odpowiednie miejsce, tam się przenosimy albo podnosimy przedmiot. Yy, tak, musimy tutaj zbierać dużo przedmiotów, które są istotne dla rozwiązania całej tej gry. No i oprócz tam standardowych przedmiotów, które podnosimy, no jest tam sporo sekretów. Jest sporo sekretów, które tak de facto, jeśli uda nam się zebrać wszystkie, no to poskładamy całą fabułę do, do kupy standardowo. No i ona jest ciekawa. Jest ciekawa, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w spoilery, ale jest to coś w rodzaju takiej detektywistycznej zagadki, to znaczy... Trochę mamy wrażenie, jakbyśmy właśnie chodzili po miejscu zbrodni, na które nie powinniśmy się za, zapuszczać, na, na które włamaliśmy się trochę nielegalnie. Czy tak jest, tego wam nie powiem, to odkryjecie sami, jeśli zdecydujecie się zagrać. Natomiast co trzeba przyznać, przed czym należy, myślę, ostrzec tutaj solidarnie, no ta gra jest naprawdę straszna. Jest straszna głównie z tego powodu, że od samego początku ona buduje taki gęsty klimat, że właściwie od pierwszych minut gry spodziewamy się jumpskera. Tylko, że ten jumpsker nie następuje. Ale cały czas z tyłu głowy mamy, że no tutaj powinno coś na nas wyskoczyć, to już jest ten moment w grze, kiedy jakiś ryj na nas wyskoczy, No, ale to się nie dzieje. I w momencie, kiedy nasza czujność jest już odpowiednio uśpiona i w końcu następuje ten jumpscare, no to naprawdę jest to niesamowicie efektywne. No i jeśli jesteście jedną z osób, które nie lubią strachu właśnie opartego na jumpscerach, Myślę, że to nie jest ta sytuacja, która będzie wam jakoś przeszkadzała, bo ten jumpscare uważam jest, te jumpscary tutaj są zrealizowane naprawdę, no efektywnie, tak jak już powiedziałem. Nie mówię nic więcej o tej grze, ona ponownie da się ją przejść w jakieś, nie wiem, 2 trzy godzinki, jeśli wiecie co robić. A tutaj akurat to jest tego typu gra, że momentami warto sięgnąć po jakiś poradnik, bo ona ma w sobie coś z tych klasycznych point and clicków na zasadzie że jeśli nie wiesz dokładnie czego zrobić, no to będziesz klikać po prostu na ślepo po całej planszy z nadzieją, że trafisz na ten jeden piksel, który, który da ci jakiś przedmiot na przykład. No i mówię, ma w sobie te takie elementy ARG, tak jak mówię, przed chwilą doczytałem, że podobno jest związana z jakimś francuskojęzycznym ARG, więc jeśli lubicie tego typu klimaty, no to myślę, że będziecie mieli tutaj całą masę Zabawy i całą masę sekretów do odkopania. I na sam koniec w dwóch słowach chciałbym wam powiedzieć o wersji demo gry Shutter Story. Jest to gra, która w ogóle wyświetliła mi się jej zapowiedź jakoś w wakacje na Twitterze. Zobaczyłem tweeta właśnie twórców tej gry, którzy reklamowali grę jako grę, w której... Z poziomu takiego mm, programu komputerowego, który wygląda jak coś z epoki Windowsa XP, będziemy edytować zdjęcia w taki sposób, żeby wynajdywać na nich duchy czy jakieś inne zjawiska paranormalne. No i kiedy bliżej końca roku pojawiło się grywalne demo na Steamie, od razu się na to rzuciłem, to demo jest ekstremalnie krótkie, mi, mi przejście go zajęło jakieś pół godziny, a też warto nadmienić, że ja bardzo dużo czasu spędziłem w tej grze kręcąc się po całej lokacji, bo tutaj warto też nadmienić, oprócz tego, że będziemy edytować zdjęcia, no to mamy też takie elementy, które dzieją się w domu, tam również rozgrywa się fabuła dotycząca właśnie tych nawiedzeń i tak dalej. Więc trochę tego domu zwiedzimy, trochę porozmawiamy z domownikami i o ile sama ta warstwa w prawdziwym życiu, nazwijmy to, nie jest jakoś specjalnie interesująca, przynajmniej na tym etapie, tak sama ta właśnie zabawa w programie, samo to edytowanie zdjęć czy później filmów, no to jest naprawdę kapitalny pomysł. To jest jeden z tych pomysłów, które są tak proste, że aż dziw, że nikt wcześniej na to nie wpadł. I przy okazji, przynajmniej na podstawie tego dema, mówiąc, myślę udało się to zrobić naprawdę fajnie, bo kiedy zaczynamy no to mamy tylko taką takie podstawowe funkcje jak zabawa jasnością, kontrastem i ewentualnie odwrócenie kolorów. Natomiast z biegiem rozgrywki, z biegiem trwania tego śledztwa będziemy odblokowywać kolejne funkcje takie jak noktowizor, takie jak podczerwień, no i pewnie będzie tych funkcji jeszcze więcej, no bo demo kończy się w momencie kiedy jeszcze nie, nie odblokowujemy wszystkiego. No i tak obserwujemy te zjawiska paranormalne na tych zdjęciach, zaznaczamy, które z tych zdjęć podejrzewamy, że uchwyciło jakiegoś właśnie ducha, demona czy inne, nie wiadomo co. No i prawdopodobnie to śledztwo do czegoś będzie prowadziło w tej pełnej wersji gry, natomiast tak jak mówię, jeśli chcecie sobie przetestować, czy ten pomysł w ogóle wam leży, no to darmowe demo... Warto myślę sprawdzić, tak jak, tym bardziej, że tak jak mówię, no to jest gra na 20 kilka minut de facto. Wiem, że to jest dopiero wersja demo, i że w pełnej wersji może się okazać, że nie wiem, to zupełnie nie będzie aż tak pasjonujące, albo że ta mechanika rozgrywki szybko okaże się nużąca. No nie wiem, no, pełna wersja ma wyjść jakoś w pierwszej połowie tego roku, jeśli dobrze pamiętam, no ale już sam ten pomysł wyjściowy, samo to demo. Wzbudziło we mnie naprawdę dużo pozytywnych odczuć, no i ogrywałem to demo właściwie już dwa razy, więc jeśli chcielibyście się przekonać, czy ten pomysł jest dla Was, czy, czy Was to jakoś kręci, czy warto czekać na pełną wersję, to myślę, że demo Shutter Story to jest fajna rekomendacja. Więc tak, to były moje trzy i pół można powiedzieć indie horrorowe gierki, które największe wrażenie zrobiły na mnie w 2025 roku. Mam nadzieję, że coś z tej listy przypadnie wam do gustu. No a ja już w tym momencie przekazuję głos do następnego rozmówcy. No i dzięki wielkie Szymas za zaproszenie do tego podcastu. Cześć. Hej, witam wszystkich. To Ewa z Biblii Horroru. Dziękuję Szymonowi za zaproszenie i za możliwość podzielenia się z wami najlepszym moim zdaniem ubiegłorocznym filmem grozy. Tu nie miałam jakiegoś szczególnego dylematu, bo moje serce skradł good boy i skradł je już, y, można powiedzieć, na etapie zapowiedzi, bo gdy usłyszałam, że wreszcie ktoś postanowił nakręcić film z perspektywy psa, no to chyba nie, mo nie mogło bardziej to trafić w mój głos, moje jakieś takie potrzeby filmowe. Bardzo mnie to zaciekawiło, Uważam, że zwierzęta, jeśli chodzi o ich obecność w filmach grozy, zawsze robią kolosalną robotę. Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę jestem w stanie obejrzeć różne potworności, ale w momencie, kiedy życie jakiegoś zwierzaka, kotka, pieska i t.c. jest zagrożone, to ja po prostu jestem w permanentnym napięciu przez cały sens i Pierwsze, co zrobiłam po prostu w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi, to szukałam informacji, czy aby na pewno temu pieskowi nic złego się tam nie stanie. W momencie, jak już się utwierdziłam w tym, że uff, piesek będzie żył, no to mogłam bezpiecznie zacząć seans. I wiem, że to jest spoiler, natomiast w momencie, kiedy wymieniałam się uwagami z, po seansie z czytelnikami bloga, to też wiele osób dopytywało się, czy aby na pewno pieskowi nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje pieskowi. Oczywiście nie będzie to dla niego przyjemna historia i być może mimo posiadania tej informacji o psim happy endzie, że tak to ujmę, i tak będziecie oglądać to w poczuciu lęku, zagrożenia i napięcia to co się tam będzie działo na ekranie, no to relatywnie mówiąc tak, no, piesek będzie cały i powiedzmy zdrowy. Więc do brzegu, o czym ten film jest? Głównym ludzkim bohaterem jest to młody mężczyzna, który ma poważne problemy zdrowotne, właśnie wyszedł ze szpitala i wbrew woli swojej siostry, wbrew zaleceniom lekarzy, postanawia, że on najbliższy czas spędzi sobie w domu na odludziu. Domu, który odziedziczył po swoim dziadku. Domu nawiedzonym, jak twierdzi jego siostra, w którym senior odu spędził ostatnie lata życia i nie były to łatwe chwile dla niego. A towarzyszyć Todowi będzie tylko pies Indii. Wyjątkowo bystry, czujny, sympatyczny psiak, który tuż po przekroczeniu progu domu wyczuwa w nim coś, co zagraża jego panu. I można powiedzieć, stara się sygnalizować trudowi, że coś jest nie tak, coś się dzieje, natomiast jest to tylko pies, tak? Więc to poczucie bezradności Indiego, które będziemy obserwować, bardzo szybko nam się udzieli i myślę, że to jest jedna z głównych sił nośnych tej opowieści, tej narracji. Perspektywa psa jest tutaj ukazana właśnie między innymi dzięki operatorskim zabiegom to też odpowiada za zdjęcia, więc on tutaj tak jakby cały ten projekt jest jego pomysłem i jego wykonaniem. Więc y, niskie kąty, ujęcia, które symulują ruchy głowy psa. Także cały czas jesteśmy w tej psiej narracji, w tej psiej perspektywie. I ona tak jak mówię, buduje takie poczucie bezradności, dezorientacji, no bo ten psiak nie jest w stanie zracjonalizować w żaden sposób tego, co się dzieje, nie jest w stanie tego przeanalizować, więc ta atmosfera dezorientacji jest tutaj bardzo, bardzo silnie podkreślona i ona, przypuszczam, tak było w moim przypadku, może się widzą udzielać i tutaj robić tą fajną grozową robotę. No i też wiele scen kręconych właśnie z, tej, z perspektywy Indiego, nie jest łatwa w odbiorze, bo obserwujemy Toda, którego stan jest coraz gorszy. I nie wiemy, podobnie jak Indii, z czego to wynika, tak? I jest odczuwalne, że w tym domu jest naprawdę ciężka atmosfera. To jest mroczny, posępny, taki zaniedbany, stary dom. I no, coś tam jest na rzeczy, tylko co? I czy to jest film o nawiedzonym domu, tak? No bo... Kolejny film o Nawiedzonym Domu, no to nie jest żadne nowum, to nie jest nic odkrywczego. Natomiast moim zdaniem to zupełnie nie jest film o Nawiedzonym Domu. I jeżeli obejrzycie go od początku do końca z pewną jakąś taką uwagą i wrażliwością, to się zorientujecie, że to zupełnie nie o tym. To jest moim zdaniem film o, o umieraniu. Film o umieraniu i o tych, którzy zostają, tak? I jest smutny. Jest. Może nie, nie tyle budzi strach, co budzi niepokój. I to jest taki rodzaj grozy, który ja bardzo lubię. Bo dla mnie groza zawsze musi mieć ten pierwiastek smutku. Żeby była skuteczna. Żeby była skuteczna w swoim oddziaływaniu. I tak ten film mnie wycieńczył emocjonalnie, można powiedzieć. Tak dużo napięcia, dużo niepokoju. I no taki depresyjny, można powiedzieć, nastrój, który się na tym wszystkim nosi. Ja go polecam wszystkim absolutnie i zwierzę lubom oczywiście w szczególności. Natomiast też niekoniecznie osobom, które szukają tego typu treści, ale warto go zobaczyć ze względu na to, że no jest to coś innego. tak? I, I wszyscy oglądajcie po prostu Indiego, bo został doceniony też ta psia rola została nagrodzona i tutaj wiele osób zwróciło uwagę na to, że Indy dał naprawdę świetny popis w tym, w tym filmie i ta jego naturalność, na, na, na którą bardzo reżyser stawiał, poświęcał tyle czasu na kręcenie kolejnych scen, ile ten jego aktor potrzebował i naprawdę wyszło to bardzo, bardzo dobrze w mojej ocenie. Oddziałuje, jest skuteczne. W niepokoju, i tak jak mówię, jest ten ładunek emocjonalny, którego gorąco potrzebuje. Cześć z tej strony, Sylwek, autor podcastu Retro Comics. Dzisiaj, jak słyszycie, gościnnie w nawiedzonym podcaście, gdyż zarządzający tym przybytkiem, Szymas zaprosił parę osób, w tym również mnie, abyśmy podzielili się z Wami najciekawszymi naszym zdaniem tytułami z 2025 roku, które wpisują się w mniej lub bardziej szeroko rozumianą tematykę horrorową. I początkowo jak padał ten temat, to trochę się przestraszyłem, że będę miał problem ze wskazaniem tytułów tak świeżo wydanych, ponieważ z reguły, jak być może część z Was dwie, z reguły czytam raczej rzeczy trochę starsze, żeby nie powiedzieć całkiem pokryte kurzem. I Reguła odnosi się tak właśnie do komiksów, jak i książek czy filmów, więc trochę początkowo mój zapał do tego fajnego, wspólnego projektu opadł, ale później, jak trochę pogrzebałem, to okazało się, że jednak będę miał coś do powiedzenia, więc zapraszam. I zacznę chronologicznie. Szymas w ogóle zauważył, że pewnie będę mówił głównie o komiksach, ale nie, ponieważ zacznę od powieści, a będzie nią wydana w Polsce 15 stycznia 2025 roku, powieść Obserwatorzy, pana A.M. Szajna, o której to powieści wspólnie z Pawłem Mateją rozmawialiśmy na kanale Halotu to Otwani I powiem wam, że... To była naprawdę przyjemna lektura, po której uwierzyłem, że wydawnictwo akurat, które odpowiada za ten tytuł, że jest choć nowe, to będzie ono nam dostarczało dobrego kontentu, jeżeli chodzi o taki współczesny horror literacki, ale tak się nie stało. To znaczy ja nadal wierzę, głęboko wierzę, że ten wydawca... Ma przed sobą przyszłość. Agnieszka Zotchłani trochę już mniej w wierzy, ale, ale ja nadal. Więc jeżeli chodzi o tych obserwatorów, to ja czekam cały czas na drugą część i mam nadzieję, że się doczekam. Nosi ona tytuł Zostań w świetle i miała w ogóle swoją premierę pod koniec 2024 roku, więc zakładam, że być może właśnie w 2026 doczekamy się wydania również tej powieści na naszym podwórku, oczywiście przez wydawnictwo Akurat. A co się tyczy samych obserwatorów? Z tego, co widziałem, to aktualnie na strony wydawcy jest nawet całkiem fajna promka. Książkę można kupić za niecałe 19 zł, więc zachęcam. Odnośnie zaś fobuły, to tak bezspoilerowo powiem jedynie, że trafiamy do dużego, irlandzkiego lasu, gdzie jesteśmy totalnie odcięci od świata i tam właśnie w tej głuszy mierzymy się z pewnym niebezpieczeństwem. To jest z tytułowymi obserwatorami oraz nowo poznanymi ludźmi, którzy również do tych takich najbardziej kontaktowych nie należą. Fabuła nie gna jakoś mocno na złamanie karku, ale językowo pan Schein daje radę. Trochę bawi się opisami na wzór autorów powieści niesamowitych z przełomu XIX i XX wieku, dzięki czemu powieść jest w moim odczuciu mocno nastrojowa. Trochę próbuje nas Shine straszyć takimi filmowymi jumpscarami, zwłaszcza kiedy pojawiają się tytułowi agresorzy, więc jest naprawdę ciekawy i sądzę, że każdy kto lubi horror to znajdzie w tej powieści coś, coś dla siebie. Tytułem numer dwa, o którym chciałbym wspomnieć jest komiks Departament Prawdy Dzikie Fikcje który to komiks ukazał się 28 stycznia 2025 roku oczywiście, dzięki wydawnictwu Stop Comics. Jest to rzecz o tyle ciekawa, co nietypowa, ponieważ nie jest to tak naprawdę komiks, do czego za chwilkę dojdę. Tematycznie powiedziałbym, że dzikie fikcje trochę zbliżają się do powieści właśnie pana Shine'a, a to dlatego, że jest to zbiór tekstów dłuższych Notatek, trochę przypominających encyklopedyczne biogramy, trochę przypominających po prostu opisy, w których dostajemy z jednej strony zwięzły zarys historii danego tematu, z drugiej krótkie wyjaśnienie czym dane zjawisko, dana kryptyda są. Czy jest to ciekawy album? Zależy jak do niego podejść, na pewno będą z niego zadowoleni wszyscy ci, którzy są Fanami serii Departament Prawdy, bo powiedzmy, że rozszerza on naszą wiedzę na temat tego, czym zajmuje się biuro terenowe wspomnianego departamentu. Nie jest to komiks sensu stricto, ale powiedzmy, że dobrze wpisuje się w klimat macierzystej serii i ją uzupełnia. Poza tym, album wypada dobrze jako po prostu zwykły zbiór ciekawostek na temat różnych kryptyt. Można w nim znaleźć, podejrzewam, że większość krypty począwszy od powiedzmy tych najbardziej znanych na przykład Wielkiej Stopy, Diabła z New Jersey, Bloba, Krwawej Mary, etc. Potem mniej rozpoznawalne jak na przykład Krampusa, Demona z Dover czy Motmana. Jak w ogóle ktoś lubi właśnie takie klimaty takich opowieści niesamowitych, ale podanych w formie takiej właśnie encyklopedycznej, to w moim przekonaniu jest to lektura dla niego wręcz obowiązkowa. Um, idźmy dalej. Tym razem powieść. To był nasz dom, powieść pana Markusa Klievera, która ukazała się w marcu 25. nakładem wydawnictwa otwarte i choć nie przeczytałem, przyznam się, w 25. roku zbyt wielu książek, głównie słuchałem Kinga i Hilla i to powtarzałem stare powieści, to moim zdaniem, i właściwie nie tylko moim, jest to prawdopodobnie powieść, która zasługuje na miano najlepszego horroru, jaki ukazał się w Polsce w ubiegłym roku. Jeśli ktoś lubi klimaty, Home Invasion. jeśli są na sali osoby, które lubią tajemnice, lubią bawić się w rozwiązywanie zagadek zawartych w tekście, które szukają horroru nieszczampowego i takiego, który zaskoczy ich finale, to powieść pana Klewera jest dla nich. Uważam, że nie można przejść obojętnie wobec tej książki, że należy ją przeczytać i dopingować jak najbardziej wydawcę, aby wydał również jej kolejną część, która gdzieś tam chyba już majaczy na horyzoncie i, i tyle zapowiedzi i, i moje rekomendacji, nie chcę tutaj nic więcej na temat tej książki powiedzieć, bo myślę, że rzucanie spoilerem w przypadku tej powieści to wręcz grzech śmiertelny, więc milczę. Jak ktoś chce posłuchać o książce więcej, to odsyłam do podcastu Halo tu odchłań gdzie wspólnie z Agą i Pawem po prostu tą powieścią się zachwycaliśmy. Drugim komiksem, do którego lektury będę Was dzisiaj zachęcał, jest seria Pożeracze Nocy, której trzeci i ostatni tom ukazał się w kwietniu minionego roku. U nas, co prawda, trochę później, pod koniec roku ubiegłego. I jest to seria, którą mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto oczekuje od komiksu czegoś więcej niż tylko prostej, nieskomplikowanej i przewidywalnej rozwiązania. Zrywki. Przede wszystkim pani Marjorie Liu jako scenarzystka skupia się nie tylko na jednym konkretnym wątku. Owszem, mamy motyw przewodni i tak ogólnie i bezspoilerowo jest to po prostu walka dobra ze złem, nowego, ze starym, etc. Ale w moim odczuciu ten motyw właśnie przewodni to zaledwie tło. Pejzaż powiedzmy, na którym dzieją się o wiele ważniejsze i bliższe naszemu światu rzeczy. Nie chcę tutaj znowu za wiele zdradzać, ale właściwie w tej serii dostajemy dosłownie wszystko i pojawiają się nawiązania do pandemii i do tego, jaki ona wpływ miała na społeczeństwo. Mamy oczywiście zderzenie się dwóch światów, świata rodziców ze światem dzieci. Oczywiście pojawiają się konflikty na linii marzeń dzieci w stosunku do oczekiwań rodziców. No i do tego pojawiają się wątki prezentujące nam azjatyckie właśnie tradycje z podejściem do wychowania dzieci włącznie, tak? Chociaż, chociaż nie tylko, także na tradycje związane z szacunkiem do starszego człowieka, no i w ogóle obyczaje, jeżeli chodzi o Azję. Na to wszystko nakłada się horror, który co prawda traci na wyrazistości w tym ostatnim tomie, ale generalnie generalnie pojawia się i może tak śmieszyć, jak i szokować swoim bezpośrednim podejściem. Sana Takeda, genialna artystka łącząca mainstream z japońską sztuką rysowania z początku XX wieku, kapitalnie bawi się grozą. Trochę idzie w kierunku slasherów, kiedy powiedzmy robi się na planszach bardziej krwawo, natomiast całościowo wypada to rewelacyjnie. Jest to na pewno komiks, który wyróżnia się wizualnie. Zresztą jak ktoś czytał cykl Monstresa. To, to wie doskonale czego się spodziewać. Ja. Polecam, czytajcie Pożeraczy Nocy, naprawdę warto. I teraz przechodzę do tytułu, któremu w tym zestawie komiksowym najbliżej do grozy i mówię tutaj o albumie Przejście, którego autorami są Jeff Lemire oraz Andrea Sorrentino. Komiks został u nas wydany w kwietniu ubiegłego roku przez Mucha Comics i rozpoczyna on cykl historii osadzonych w jednym uniwersum zwanym po prostu Mitami Kościanego Sadu. Seria ta miała łączyć różne horrorowe one -shoty, historie i jak w jednym wywiadzie powiedział scenarzysta, miała to być wielka mitologia komiksowego horroru, miał być to projekt na lata. Ostatecznie Projekt wystartował w czerwcu 2022 roku i dzisiaj już wiemy, że nie zostanie on dokończony. Ukazały się ostatecznie jeszcze dwie dłuższe historie, to jest 10 tysięcy czarnych piór oraz kamienica, ale więcej nie dostaliśmy. Dlaczego? Internety podają dwie wersje. Jedna mówi, że Andrea Sorrentino nie mógł już znieść pracy nad tego rodzaju horrorem idącym mocno w weirdowe i trochę takie klimaty ryjące banie. Druga teoria mówi, że wydawca Image Comics wkurzył się, bo Sorrentino zaczął za mocno korzystać z AI no i mleko się wylało i projekt upadł. Gdzie leży prawda? Nie wiem i prawdopodobnie się nie dowiem. Wiem natomiast, że przejście spodoba się wielu fanom Weirdu. Jak ktoś kojarzy Lighthouse Roberta Eggersa, jak ktoś lubi klimaty Rodem z filmu The Endless, to czytając przejście powinien również być zadowolony, bo Naprawdę od tego komiksu bije dziwnością, trochę kosmiczną, trochę sekciarską. Na to wszystko nakłada się dodatkowo trauma bohatera, która pomimo upływu lat nadal na niego silnie oddziaływuje oraz sprawia, że pewne postrzeganie przez niego rzeczywistości czasami zostaje zaburzone. Generalnie bardzo fajny, ciekawy tytuł, więc polecam i od razu proszę Was o Waszą opinię odnośnie zakończenia, jeżeli po przejście sięgniecie, bo jest ono dosyć zastanawiające i nie każdemu, nie każdemu może się spodobać, jest takie powiedziałbym niejednoznaczne. I ostatnią pozycją, o której chcę Wam dzisiaj wspomnieć jest komiks Dracula serii Universal Monsters. Odpowiadają za niego pan James Tynion IV oraz Martin Simmons, zaś wydał go Image Comics – Wydał przed 2025 rokiem, ale i tak pozwoliłem sobie dzisiaj o nim wspomnieć, ponieważ w 2026 roku pojawi się on na polskim rynku dzięki ekipie Lost in Time. Pojawi się oczywiście, jeżeli wszystko zostanie dopięte do ostatniego guzika, ale wierzę, że tak się stanie. Zaś drugim powodem, dla którego wspominam o tym tytule, jest jego edycja Black and White, która zaczęła okazywać się pod koniec 1925 roku i ja bardzo zachęcam, abyście gorąco zapoznali się z tą historią, z tymi dwiema edycjami. To znaczy, zakładam, że historia jest wam znana, ale być może nie znaliście jej od tej strony mniej powiedzmy drakulowej, a bardziej naukowej i reinfieldowej, bo w tym komiksie naprawdę dużo dostajemy Rainfielda. Dużo rozkmi na temat natury wampiryzmu i tego, czy to są bajania, czy też nie. No i to w moim odczuciu jest coś, co odróżnia ten komiks od innych komiksów o Drakuli. No i oferuje on naprawdę znakomite rysunki pana Simonsa, który rzeczywiście w tym komiksie wznosi się po prostu na wyżyn. Tyle ode mnie, życzę wszystkim dobrego roku 2026 i oddaję głos do studia. Cześć, dzień dobry, witajcie, z tej strony Marta Potwornicka-Płaza, możecie mnie kojarzyć, bądź dopiero poznacie, też mi będzie bardzo miło, jako jedną z podcastowych kobiet eksploatacji, bądź jedną, drugą rozmówionego duetu na antenie Radia Kapitał. Pozdrawiam serdecznie moją lepszą połówkę, czyli Bugusie Szewczyk, którą również usłyszycie w tej zbiorówce. Generalnie zdradzę Wam taki sekret, że to jest moje pierwsze nagranie solo, więc emocje są bardzo duże. Jeżeli będę się tutaj w myślach zapętlać, to z góry wybaczcie. Czuję, że tutaj przekraczam pewną swoją taką barierę nieśmiałości, ale cieszę się, że tutaj jestem, ponieważ spotykamy się w takiej zbiorówce ludzi zajaranych grozą, którzy Będą podsumowywać rok 2025. Ja myśląc o tym roku zastanawiałam się, czy tak naprawdę będę miała o czym tutaj mówić, bo w gry nie gram, w komiksy się dopiero wkręcam, w czym olbrzymia zasługa konglomeratu podcastowego. Pozdrawiam wszystkie dobre duszyczki, które podrzucają mi co pikantniejsze historie. A z filmowo książkowymi nowościami mam tak, że najczęściej nadrabiam je po upływie sporej ilości czasu. Niemniej jednak postaram się coś tutaj ciekawego przywołać, czy w ogóle do jakichś ciekawych emocji nawiązać. W minionym roku, powiem Wam, że w porównaniu z zeszłymi latami obejrzałam stosunkowo niedużo filmów i były to głównie właśnie starocie, z książkami zresztą podobnie, ale na szczęście udało mi się również kilka nowości ciekawych wyłapać. Jak to u mnie bywa, najczęściej były to filmy skupione w jakiś sposób wokół kobiecego doświadczenia, czy w ogóle doświadczenia tego, czym jest tożsamość we współczesnym świecie. I jeśli miałabym wybrać jakiś taki filmowy highlight minionego roku, to byłaby to z pewnością Brzydka siostra, słuchajcie, czyli film, który szumnie był reklamowany jako reinterpretacja Kopciuszka. Moim zdaniem yy, zupełnie tym nie był, raczej był takim przypomnieniem, czym w zasadzie baśń braci Grim była, bo wydaje mi się, że często w takiej dobie disneyowskich, ugładzonych opowieści o Kopciuszku zapominamy o tym, że baśniowa wersja była bardzo mroczna, bardzo gorowa, bardzo brutalna i brzydka siostra właśnie do tych korzeni wraca, więc olbrzymią radością było dla mnie obejrzeć na dużym ekranie film o kobietach, nakręcony przez kobietę, który byłby tak obrzydliwy, tak makabryczny i w dodatku miałyśmy z Bogusią olbrzymią przyjemność porozmawiać sobie z reżyserką filmu, która była obecna w zeszłym roku w Krakowie na Off Camera, więc to również było takie doświadczenie jedyne w swoim rodzaju ta możliwość porozmawiania z sobie z kobietą, autorką, reżyserką o tym między innymi dlaczego kobiety tak rzadko reżyserują obrzydliwe, paskudne filmy, więc to jest na pewno doświadczenie, które będę bardzo ciepło wspominać i jak tak sobie myślę o innych filmach, to wydaje mi się, że Niech również obecne są podobne wątki, jakie zrobiły na mnie wrażenie właśnie w Brzydkiej Siostrze, no bo jednym z moich ulubionych horrorów zeszłego roku jest również Towarzysz, czyli taka opowieść o tym, do czego rozwój technologiczny może doprowadzić w kontekście relacji międzyludzkich, relacji romantycznych. Mamy tutaj postać robotki, która się sprzeciwia dalszemu wykorzystywaniu jej i dochodzi właśnie do takiego bardzo mrocznego starcia. Fajne jest to, że film nie został stawia nas taką ciężką rozkminą, raczej daje sporo frajdki i takie siły do tego, by przeciwstawiać się właśnie temu bardzo y, trudnemu systemowi. No a jeżeli o systemie mowa, no to nie mogłabym nie wspomnieć o grzesznikach, czyli takim filmie, za który teraz bardzo mocno trzymam kciuki na Gali Oskarowej W ogóle w przestrzeni publicznej mam wrażenie, że istnieje jakieś takie przekonanie, że Grzesznicy to tak naprawdę nie jest horror, no bo przecież pierwsza połowa filmu to jest w gruncie rzeczy obyczajówka, trochę dramat, a dopiero w drugiej połowie zaczyna się sieka, ale nawet ta sieka zostaje sprowadzona do takich komunałów, że to przecież nic innego jak tylko ripow Od zmierzchu do świtu. No właśnie nie. Ja zachęcam wszystkich, którzy filmu jeszcze nie widzieli, by odłożyć na bok właśnie te bardzo szufladkujące filmy, recenzje i żeby samemu się z tym filmem zmierzyć, bo wydaje mi się, że w rewelacyjny sposób mówi o horrorze relacji właśnie międzyludzkich, podobnie jak towarzysz, o tym, jakie trudności sprowadzamy na siebie nawzajem i przede wszystkim o tym, jak ważne jest zachowanie tożsamości w takim świecie, który jakąkolwiek unikatowość, odrębność, i fajne jest też to, że ten film może być ważny przy odrobinie dobrej woli oczywiście. Nie tylko w kontekście amerykańskiej historii, historii niewolnictwa, ale też w kontekście takich emocji bardzo ważnych też dla białego człowieka, człowieka spoza tego amerykańskiego kręgu kulturowego. Dlatego przyjrzyjcie się koniecznie Remikowi, a zobaczycie, że w gruncie rzeczy to nie jest tylko jakiś tam wampir, ale ma ze sobą bardzo taki duży ciężar gatunkowy i emocjonalny. Ale żeby nie było, że ja taka bardzo anglosaska, amerykańska, Skocentryczna, to muszę jeszcze wspomnieć o takich dwóch produkcjach polskich, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Pierwsza to Życie dla początkujących, czyli film, który, wo wobec którego miałam sporo obaw, bo bałam się, że to będzie troszkę taka powtórka z rozrywki i sensu humanitarnej wampirzycy, ale na szczęście udało się umknąć tej szufladce. Owszem, pewne podobieństwa są zauważalne na pierwszy rzut oka, ale dla mnie najważniejsze było to, że ten film w przeciwieństwie do humanitarnej wampirzycy nie opowiada nam o jakimś konkretnym duecie, ale o emocjach, które są bliskie każdemu z nas, także poczułam się tym filmem przytulona, lubię używać tego określenia, ale tak, ale tutaj takie emocje towarzyszyły mi w trakcie seansu i fajne jest też to, że my jako Polacy, jako polscy twórcy odważamy się coraz częściej by sięgać po kino gatunkowe w sposób nietuzinkowy, bo to jest taka bolączka wielu polskich twórców, że jeżeli kręcą horrory bądź, nie wiem, szeroko pojęte kino gatunkowe, to najczęściej jest ono bardzo mocno zapatrzone właśnie w amerykańskie filmy, czy w ogóle z tego kręgu kulturowego. Natomiast życie dla początkujących jest rzeczą bardzo fajną pod tym względem, że jest takie nasze i jest bardzo mocno osadzone w takim polskim kolorycie, polskim doświadczeniu, więc tym bardziej ciepło ten sens wspominam. A drugi film, o którym chciałam wspomnieć, to film średniometrażowy. Przepraszam, jeżeli używam złego określenia, złego terminu. W każdym razie chodzi mi o film Miło mi Mateusza Motyki, czyli film absolutnie pięknie zrealizowany. Zdjęcia są tam fenomenalne. Ja generalnie mam alergię na czarno-białe zdjęcia, bo najczęściej uważam je za taki tani chwyt, który ma wzbudzić pewną emocjonalność. Natomiast tutaj mamy do czynienia z historią bardzo spójną, w której każdy element jest równie ważny i służy czemuś i przede wszystkim historię, która która jest naładowana ogromną ilością emocji. Powiem Wam, że gdy oglądałam ten film, miałam takie wrażenie obcowania z czymś bardzo głęboko przemyślanym, z czymś, co ma wywrzeć na mnie konkretne wrażenie, konkretne emocje i nie pozostawić obojętną. I tak jak życie dla początkujących było fantastycznym sposobem na przerobienie historii o wampirach, tak miło mi jest historią, która rewelacyjnie łączy Wątek traumy z duchami, z muzyką, z tym jak dużo jesteśmy w stanie zrobić, by zachować pamięć o kimś dla nas bliskim, więc kurczę, to jest fajna historia pod tym kątem, że daje nadzieję na to, że rośnie nam młode pokolenie twórców, którzy będą sięgać po jakieś schematyki na grozy, po to, by opowiadać o ważnych tematach tematach, które rezonują z nami zupełnie w sposób niespodziewany. Także ja czekam na kolejne filmy tego twórcy i czekam na kolejne takie właśnie krótkometrażówki, które wymierzyły się z wątkiem duchów, czy w ogóle z wątkami pozornie oklepanymi dla kina grozy, czy w ogóle dla grozy w sposób tak nietuzinkowy i fajny. I generalnie ja o filmach mogłabym tutaj całą nagrywkę zrobić, ale chciałam jednak troszkę rozmaicić, no bo był przecież też e, Witajcie w Dery, czyli taki ser na których wielu kingowców czekało. Dla mnie dość pozytywne zaskoczenie, ponieważ tak jak przy brzydkiej Siostrze, tak tutaj również nie spodziewałam się aż takiej ilości makabry, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z opowieścią o dzieciach, prawda? Więc fajnie, że twórcy odważają się na to, żeby dzieciaki unurzać w takiej historii, gdzie czyha na nich bardzo realne niebezpieczeństwo. Także w serialowie też miałam bardzo pozytywne zaskoczenia, oby więcej i oby obecny rok również przyniósł takie fajne i zaskakujące historie. I jeżeli chodzi o słowo pisane, to w minionym roku miałam olbrzymią przyjemność dołożyć swoje dwie cegiełki do Halloweenowego wydania magazynu CD Action, poświęconemu właśnie horrorom był to magazyn zrealizowany we współpracy z, z Platfilm Film Festivalem, więc dwie takie inicjatywy połączyły siły. Ja miałam ogromną przyjemność, aby napisać dwa teksty, jeden poświęcony Nocy Żywych Trupów, drugi moim oczywiście ukochanym slasherom i generalnie te teksty są dla mnie bardzo ważne, ponieważ pomogły mi połączyć dwa tematy, które szczególnie mocno mnie interesują, czyli z jednej strony horror, a z drugiej strony społeczne osadzenie horroru i udowodnienie, że kino grozy to nie tylko jakaś tam rozrywka, ale też obszar kultury, który jest bardzo związany z tym, co my, jako społeczeństwo doświadczamy. Więc tak jak w przypadku żywych trupów, miałam okazję napisać co nieco o ruchach społecznych z lat 60., pokazując, jak ten film rezonował z czarną społecznością, a w przypadku slasherów miałam okazję poruszyć wątki płciowe, wątki kapitalistyczne, czyli same takie głębokie, poważne słowa, ale dzięki ich użyciu nadałam tym filmom jakiegoś takiego ciężaru, który chciałabym, aby był zawsze zauważany właśnie w przypadku pisania czy mówienia o tego typu kinie i generalnie ja chciałabym, aby takie gazety nie były tylko jakąś tam okolicznościową zajawką, tylko by stały się normą w naszym kraju, byśmy my jako odbiorcy grozy wszelako pojętej wspierali takie inicjatywy, aby one miały sens i aby twórcy takich właśnie gazet czy wydarzeń mieli poczucie, że warto, aby takie rzeczy pokazywały się regularnie, nie tylko od święta. Dlatego jest to coś, co wspominam na pewno z ogromnym wzruszeniem i ogromną dumą, że mogłam dołożyć swoje cegiełki do, do tej właśnie publikacji i chciałabym, aby w 2026 roku pojawiła się znowu, być może nie tylko z okazji Halloween, ale również częściej. Także zależy to wszystko o nas i od naszego wsparcia wobec właśnie takich, takich rzeczy, takich inicjatyw. Jeżeli chodzi o książki, no to w książkach można powiedzieć, że odbijało się moje zainteresowanie ogólno kulturowo społeczne czyli jak to ja poszukiwałam kobiet, poszukiwałam kobiet dziwnych, złamanych, nieokrzesanych i w taki sposób trafiłam na diawolę, czyli książkę o tym, że my jako kobiety nie musimy nadstawiać drugiego policzka tylko dlatego, że rodzina tego od nas oczekuje, więc bardzo odważna i ciekawa pozycja. No i oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć Jagnięcia, czyli takiego głośnego debiutu, no bo poruszającego wątki kanibalizmu i trudnej relacji matki z turką, Nie jest to książka idealna, mówimy przecież o publikacji debiutantki, ale ogromnie szanuję odwagę, by o czymś, co wydaje się oczywiste opowiedzieć w tak nieoczywisty sposób, więc jeżeli Jagnięcia jeszcze nie przeczytaliście, to koniecznie sięgnijcie po tą pozycję, żeby zobaczyć, że o kobiecym doświadczeniu można opowiadać zupełnie inaczej. A w moją wstawkę chciałabym podsumować takim doświadczeniem bardzo unikatowym, które zrobiło mi ten zeszły rok. Otóż, kochani, miałam okazję spędzić miesiąc pracując w Domu Strachów, co brzmi totalnie kuriozalnie i niesamowicie, ale tak, nie zmyślam, nie ściemniam. Myślę, że nie jest tu konieczne podawanie ogólnej nazwy czy, czy adresu, bo wydaje mi się, że podobne doświadczenie znajdziecie w każdym z tego typu miejsc, ale powiem Wam, że poznanie tego miejsca tak właśnie od podszewki, od tego, jak funkcjonuje natura straszenia ludzi, ludzi w takich miejscach było doświadczeniem absolutnie rewelacyjnym, zjawiskowym i przekonałam się jak niewiele trzeba, żeby porządnie nastraszyć ludzi i było fajne też to, że w takim miejscu doświadczyłam bardzo mocno rozrywkowego charakteru grozy, czyli że my po prostu lubimy się bać, lubimy gdy się nas wystraszy i na przykład widać to było w momentach, gdy do tego domu strachu wchodziły jakieś większe grupki, szczególnie młodzieży i to by ze względu na płeć. Dziewczyny bały się tak samo jak panowie, którzy wchodzili do tego przybytku już od startu mocno nakręceni, korzystający z scenografii i tak dalej i oczekujący, że po prostu wyrwie się ich z gaci. Więc stroszenie takich ludzi było ogromną przyjemnością i chciałabym też trochę, żebyśmy tę grozę postrzegali właśnie w taki sposób, z takim bardzo dużym entuzjazmem. Nawet jeżeli to jest trochę taka cheesy groza, czyli niezbyt wysokich lotów, ale zrobiona z serduchem, to żebyśmy też z takim serduchem do niej podchodzili Nie na zasadzie, że to o, jakieś tanie jumpscary, czy my jesteśmy ważniejsi niż to, co nam się tutaj próbuje wcisnąć, tylko po prostu żebyśmy mieli więcej entuzjazmu wobec takich, takich spraw, takiego formatowania grozy, żeby to nie był tylko ten ciężar, metafor, ale też dużo dobrej zabawy, bo każda groza spełnia jakąś rolę i jeżeli jest robiona z sercem, to tylko dobra nasza i poszukujmy takiej grozy jakiej chcemy w nowym roku i, i zawsze tak naprawdę. Także ja już będę kończyć i życzę Wam serdecznie samych dobrych książek, samych dobrych filmów, więc nawet jeżeli mój zeszły rok nie obfitował w nowości, to myślę, że i tak groza spełniła oczekiwania, jakie wobec niej miałam. Także trzymajcie się, hej! Cześć, z tej strony Dominika z Gmorka i jeśli chodzi o premiery z tamtego roku Uznałam, że koniecznie muszę opowiedzieć e, chociaż pokrótce o książkach Kariny Łagowskiej. Ja w tamtym roku dopiero twórczość Kariny poznałam. Zresztą wydaje mi się, że ona chyba właśnie tak to nie były jej debiuty to co wyszło w tamtym roku, ale tak się dopiero zaczyna dziewczyna rozkręcać i dopiero jej twórczość też zaczyna się rozkręcać i daje się poznać. W tamtym roku tak wyszło, że aż trzy książki Kariny się ukazały, każde w innym wydawnictwie, wszystkie horrory albo powiązane z horrorem jak najbardziej. Ja miałam akurat przyjemność dwie z nich poprawiać, więc tym bardziej mogłam się w nie, nawet musiałam się w nie porządnie wczytać i dlatego tym bardziej polecam te książki. Pierwsze wyszło Pudełko z Czerwienią w wydawnictwie Domu Horroru. Z tego co widzę, tam jeszcze jest u nich spokojnie dostępne. Sonata jesienna na kota i wilkonczelę, później wyszła w wydawnictwie Odeswa i jeszcze na koniec roku zdążyły wyjść Drozdy w wydawnictwie Mrocznym. Do Drozdów przyznam się, że jeszcze nie zdążyłam siąść, natomiast no już trochę znając właśnie twórczość Kariny z tych poprzednich książek i jeszcze kilku opowiadań, które miałam okazję przeczytać, tak czy siak na pewno mogę polecić w ciemno bo Kariny w książkach część motywów jest teoretycznie troszeczkę podobnych. Mamy, mamy dużo sentymentu, bo mamy lata 90. i dzieciaki wychowujące się w tych czasach mamy sporo baśniowości. Ja to nazywam taką ładną grozą, piękną grozą, tak może troszeczkę stereotypowo teraz pojadę, że to jest kobieca groza, ale jest naprawdę, jest to wszystko bardzo ładnie napisane. Nie wiem, czy mogę to przyrównywać się od razu do prozy Ani Musiałowicz, ale myślę, że to będzie coś troszeczkę właśnie w tych klimatach. Jest po prostu bardzo ładnie napisane, ciekawe pomysły, fajnie ze sobą wszystko jest spięte, dopięte do końca. Mówię, mamy dużo baśniowości w tych powieściach. Jest dużo oniryzmu, jest trochę dziwaczności, trzeba przyznać też. Są, niektórzy bohaterowie są bardzo dziwni, ekscentryczni. No dzieją się dziwne rzeczy. Pod weird fiction jeszcze bym tego nie podciągała, natomiast dziwności jest naprawdę sporo. Zwłaszcza na przykład w takiej sonacie, ale w pudełku z czerwienią zresztą też. Mamy tutaj oczywiście no, grupę dzieciaków, które, które zaczynają odkrywać jakieś dziwne tajemnice i wkopują się w kłopoty, Dzieją się różne później straszne rzeczy, z którymi oni sobie jakoś muszą poradzić. W każdym też, w każdej powieści Kariny dosyć dużą, ważną rolę gra sztuka. Jakiś, jakiś konkretny dział ze sztuki, że się tak wyrażę w, w pudełku z czerwienią to malarstwo. W sonacie to jest oczywiście muzyka, w drozdach też już tego co widziałam po opisie to pewnie będzie poezja. I one tu mają naprawdę duże znaczenie. Fajnie jest bardzo tutaj wszystko ze sobą powiązane. Nie, nie chcę oczywiście robić żadnych spoilerów, natomiast zakończenia nie, nie są jakimiś specjalnymi wielkimi happy endami, więc to jest dla fanów tych, tych którzy właśnie lubią takie zakończenia. Co mogę więcej powiedzieć? Nie, nie, może, nie będę może opisywała fabuły każdej książki po kolei. Bo, bo to pewnie tutaj nie ma nie, nie ma to sensu, musicie po prostu sami przeczytać, no natomiast tak jak mówię jest naprawdę mnóstwo mnóstwo takiej baśniowości, jest dużo sentymentów są bardzo klimatyczne te książki naprawdę ja oczywiście, ponieważ ja się łatwo wzruszam, to na przykład na zakończeniu sonaty oczywiście musiałam łezki uronić jest to zakończenie jest smutne, ale jest ładne na swój sposób także no bardzo polecam, że, bardzo polecam wszystkim zapoznanie się w ogóle z twórczością Kariny. Mam nadzieję, że Karina już coś tam przenowego, bo naprawdę myślę, że to może być no, kolejne nazwisko na grozowej scenie, które tutaj może dużo dobrego dla nas zrobić. Naprawdę te książki są, no dla mnie są świetne. Ja się naprawdę bardzo w nie wciągnęłam. Nie wiem ile razy jeszcze powtórzę słowo naprawdę, ale bardzo wam polecam. Bardzo polecam Karinę Łagowską. Na pewno jeszcze jej gdzieś opowiadania, z tego co pamiętam, jeszcze w, w roczniku Snów Umarłych jej opowiadanie jest. Też trzeba sprawdzić koniecznie, bo już właśnie znając do tej pory tę twórczość Kariny Kroń, którą czytałam, podejrzewam, że to opowiadanie też na pewno, będzie, na pewno będzie super, patrząc po tym, jak dziewczyna pisze. Także to jest moja polecajka totalnie numer jeden z tamtego roku. Koniecznie, po prostu, jeśli macie możliwość, to, to bierzcie te książki i czytajcie. I jeszcze drugą, taką małą polecajkę z tamtego roku, którą, o której bym chciała powiedzieć, to są Konary, które też jeszcze, z tego, co, tak, z tego co widzę, wyszły, zdążyły jeszcze wyjść w tamtym roku. To jest książka z wydawnictwa Lingua Mortis Jarka Klonowskiego i Petryka Bogusza. Napisali to razem. To jest teoretycznie niby bardziej jakiś thriller, po części z elementami horroru i z elementami sensacji, ale, mimo wszystko, ja bym to poleciła jako horror, bo ta książka jest. Jest po prostu dziwna. Jest dziwna, nie jest do końca łatwa do zrozumienia. Trzeba się trochę tam skupić mocno na fabule, bo są właśnie różne dziwne przeskoki. Nie do końca wiemy, co się dzieje, czy w głowie bohaterki, a co i, i, innych bohaterów, a co się dzieje, co było naprawdę, czy to im się tylko wydawało. Tak naprawdę jest, jest, jest dużo dziwności w tej książce. Jest właśnie odpowiednio dziwna, żeby fani horroru mogli być nią usatysfakcjonowani. Z tego, co pamiętam, to chyba ona będzie musiała mieć kontynuację, bo zakończyła się ta książka w takim miejscu, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do wyjaśnienia, więc tym lepiej, bo naprawdę jest książka ciekawa. No, tak jak mówię, może troszeczkę trudno się ją czyta, trzeba się trochę w to wgryźć, no ale to jest oczywiście ten chaos i te takie dziwactwa, które fani horroru najczęściej lubią, dlatego tym bardziej polecam. No i dzięki za uwagę. Dobry wieczór, szczęść Boże. Z tej strony ja, czyli Wojtek Gunia, od kilku lat pisarz, czasami tłumacz i, i redaktor prowadzący znów Marłych, czyli mniej jeszcze przez chwilę, o czym pewnie powiem za chwilkę. Szymon Cieśliński poprosił mnie o takie moje grozowe podsumowanie 2025 roku. Ponieważ Szymona lubię, to się zgodziłem. Czasami jest tak, że jak lubię ludzi, to zgadzam się. Nawet nie do końca czytając dokładnie, co mnie proszą. Mówię, tak, pewnie, spoko. A potem dopiero czytam i myślę sobie, o kurwa, nie wiem co powiedzieć, bo się na tym nie znam. Nie znam się troszkę na temacie tego e, nagrania, ponieważ chodzi o grozowe podsumowanie. A ja się troszkę od grozy w 2025 roku odkleiłem. Powiedziałbym, że nawet nie troszkę, ale bardzo co pewnie wynika z jakiegoś takiego mojego osobistego zmęczenia konwencją, czy też gatunkiem. I trochę nie za bardzo miałem serce, żeby ten horror, czy literacki, czy filmowy, czy growy śledzić. Aczkolwiek nie jest tak, że nic w tej materii się nie działo, ponieważ się troszkę działo. I jednak coś tam wpadło mi w oko, coś nawet mnie ucieszyło. I może o tym okrótce opowiem. Jeśli chodzi o literaturę, to przyznam z ręką na sercu, że nie wiem. Nie miałem za bardzo styczności z literackim horrorem. Ominęła mnie książka Mariany Enriquez, jeszcze jej nie przeczytałem. Wiem, że wydawnictwo akurat postanowiło zainwestować troszkę w literaturę grozy, nie wydawaną wcześniej w Polsce, w nie wydawane, trochę jakby nadrobić się zaległości, ale tych książek również nie znam. Za to bardzo ucieszył mnie projekt wydawnictwa Znak, który przywrócił na rynek trylogię, w zasadzie już kwadrologię, Santon Rich, Jeffa Vandermeera, pod nowymi tytułami w nowej oprawie graficznej, która jest fenomenalna. Ja te książki czytałem już wcześniej, kilka lat temu, poza ostatnią absolucją, której jeszcze nie znam. I to był dla mnie zawsze taki jeden z punktów odniesienia, jak konstruować literaturę niesamowitą, powiedzmy taki weird, w formie powieściowej. no Ponieważ to jest genetycznie dziwność pomnożona przez niesamowitość, oczywiście z pewnym posmakiem fantastyki naukowej, natomiast ona nie tylko się sprawdza w przypadku tego cyklu. Wandermira w formie powieści, ona się doskonale sprawdza w formie całego cyklu, całej sagi. Co jest dla mnie zaskakujące, bo ja tak jako czytelnik nie znoszę. Uważam, że jeżeli autor chce, domaga się ode mnie tego, żebym ja spędził z nim aż cztery, czy 3 czy 4 czy ileś tam tomów tego, co on napisał, to znaczy, że musi mieć naprawdę ważne rzeczy do powiedzenia. Oczywiście, wiecie, z autorami jest tak, że zawsze uważają, że mają ważne rzeczy do powiedzenia i, i nawet jeżeli leją wodę przez 800 stron, to uważają, że każde z tych, każde zdanie z tych 800 stron, to jest ważne zdanie i uważają, że czytelnik powinien niekoniecznie znać i przeczytać I, i potem skutkiem tego są książki, nad którymi tak naprawdę powinien się pastwić redaktor, powinien z nich wypierdzielać jak najwięcej materiału, bo niczemu nie służą, no ale ponieważ taki mamy trochę też rynek wydawniczy, że redaktorom nie za bardzo opłaca się pracować nad długimi formami, nad rozbudowanymi powieściami, żeby z nich zrobić troszkę mniej rozbudowane, bo żeby się utrzymać muszą przerobić całą górkę materiału. No to potem mamy zalew, tak, różnych kloców napompowanych zupełnie niepotrzebnymi, redundantnymi wątkami, zdaniami i tak dalej, tak dalej. Co się oczywiście nie dotyczy cyklu Wandermira. Z nim jest tego rodzaju wesoła sprawa, że sporo czytelników narzekało na tempo tej książki. Ona jest faktycznie dość specyficzne i dość wolne, ale no, nie można też o tej książce powiedzieć, że zawiera wątki, tematy czy strony, które są strukturalnie w tej historii zbędne. One tam zawsze czemuś służą przy budowaniu portretów psychologicznych, postaci, tego jak one reagują na sytuacje, na nieznane, na te inwazje obcości na ich świat, jak i też zbudowaniu tego bardzo spójnego jakby wizerunku zmiany, która zaszła w świecie skutek ingerencji jakby tego czynnika z zewnątrz. Jest, jest, jest tak Trylogia ubiegłoroczna, czy też już kwadrologia. Kwadrologia Wandermiera, świetnym przykładem literatury, która przetwarzając klasykę, bo to przecież jest i troszkę Solaris i piknik na skraju drogi, przetwarzając właśnie y, klasykę, tworzy coś zupełnie nowego. Bardzo się cieszę, że ta książka wyszła, że została przez znak wznowiona, zwłaszcza, że jest to rzadki i cenny przypadek zainteresowania się przez duże wydawnictwo spoza bańki fantastycznej literaturą stricte fantastyczną z okolic literatury grozy. Co jeszcze? Więcej miałem tak naprawdę chyba do czynienia z komiksem. Były dwa komiksy, które okołogrozowe, które jakoś tak, no, podobały mi się, skradły moje serce. To są dwie części hotelu na skraju lasu wydanej przez kulturę gniewu i adaptacje komiksowe Opowiadań Stefana Gremińskiego, też wydane przez kulturę Gniewu. To są opowieści zupełnie jakby inne w formie, ponieważ Hotel na Skaraju Lasu, dwuczęściowy, to jest taka też w zasadzie saga. Tak? To jest historia bardzo odizolowanej od świata społeczności. Która musi zmagać się z wyjątkowo nieprzyjaznymi okolicznościami, z bardzo nieprzyjaznym światem, który próbuje przypuścić inwazję na ten ich taki bardzo bezpieczny azyl, który oczywiście pod naciskiem tych różnych niesamowitych rzeczy zaczyna się powoli rozpadać. Łączy to zarówno taką sagę rodzinną, opowieść o dojrzewaniu, jak i właśnie takie, takie bardziej subtelne, psychologizujące wydanie literatury Grozy, który jest jakby, nasz znaczy fantastyki Grozy, które jest mi naturalnie bliższe. Z adaptacjami komiksowymi Grabińskiego jest inaczej, ponieważ wiadomo, Grabiński pisał, na jego najlepsze teksty to są opowiadania, więc to są zupełnie inne adaptacje, bardzo zwarte formalnie, próbujące zawrzeć albo podkręcić dynamizm i tempo tych historii z, z różnym skutkiem, jeśli idzie o prowadzenie narracji, za to zawsze z bardzo frapującym rezultatem pod względem wizualnym. To są pięknie narysowane plansze, pięknie zrobione opowieści i w sumie taką chyba jedyną łyżką dziegciu w beczce miodu, jaką mogę tu utoczyć, jest wstęp Tomasza Kolankiewicza do tego komiksu, który... Mimo tego, że Tomasz Kolankiewicz jest bez wątpienia znakomitym fachowcem od filmu, świetnym filmoznawcą, no to jednak wstęp do tych komiksów trudno określić inaczej niż głęboko dyletancki, ponieważ... Pomija w zasadzie wszystko to, co w temacie wydawania i wznawiania i przypominania czytelnikowi o twórczości Stefana Grabińskiego zdarzyło się przez ostatnie 25 lat, co jest jakąś niewiarygodną dziurą historyczno-literacką. Tak w sumie nawet nie potrafię sobie znaleźć jednej racjonalnej odpowiedzi na temat tego, jak do tego doszło, że autor wstępu zatrzymał się na wydaniu Demona o Ruchu przez Lampę iskrę Bożą w ćwierć wieku temu, czy ponad ćwierć wieku temu. No to jest, to jest w ogóle coś niesamowitego. Przy czym ten Grabiński jest jakby cały czas obecny, bo przecież nie wiem, czy to był ubiegły rok, czy 2024, ukazało się wydanie opowieści zebranych wydawnictwa Wesper, jak i też przede wszystkim, co jest o wiele bardziej godne od usiłowań, odnotowania. Wydawnictwo 9 sukcesywnie wydaje kolejne tomy twórczości zebranej Stefana Grabińskiego, co jest jakby, i, i to się cieszy, tak, zainteresowaniem czytelników, co też jest jakby świetnym dowodem na jakąś tam ponadczasowość czy jakiś może pośmiertny triumf tego twórcy, który swoją karierę literacką, jak i też życie zakończył w niezbyt pomyślnych okolicznościach. I, to jest, i to, jest wszystko, to jest wszystko dość znamienne, że wydaje mi się, że takim najbardziej doniosłym faktem, jeśli chodzi o polską grozę ubiegłego roku, Swojej książki nie liczę, ponieważ nie uważamy jej za literaturę grozy. Jest wznawianie klasyki, w tym przypadku Stefana Grabińskiego. Cała reszta wydawała mi się jakaś, szczerze mówiąc, mijająca się z moimi zainteresowaniami, potrzebami, oczekiwaniami i wymaganiami. Natomiast Grabiński, no bardzo dobrze, że dostajemy go dużo i mam nadzieję, że będziemy go dostawać coraz więcej, aż do końca sukcesywnie. Nawet jeżeli nie są to zawsze utwory, szczególnie wartościowe, no bo nie oszukujmy się, nie wszystkie teksty Grabińskiego są dobre. Więcej wydaje mi się, doświadczyłem horroru chyba w grach. I tutaj akurat mam takie chyba dwa tytuły, które na mnie zrobiły dobre wrażenie. Tutaj pierwszy akcent jest polski, to jest Kronos The New Dome od studia Blober Team. Świetny, retro, horror, co prawda z poziomem trudności, który mnie jako człowieka, który, którego w grach bardziej interesują fabuły, a nie mechaniki, doprowadzał do szału. Niemniej światotwórczo, klimatycznie, narracyjnie to jest kapitalnie skonstruowana rzecz i robiąca ogromne wrażenie i potrafiąca naprawdę napędzić stracha. Jeżeli ktoś sięga po growy horror, także z taką potrzebą bycia przerażonym to Kronos z pewnością jakby tego bodźca dostarczy pod dostatkiem. Drugim takim zdarzeniem w moim życiu gracza jest z pewnością Hellblade 2. Wiem, że to nie jest gra z ubiegłego roku, tylko starsza tam, nie wiem, 2024 chyba. Nie pamiętam. Ale no, w każdym razie grałem to na, w ratach i, i kończyłem w ubiegłym roku. Nie jest ona tak narracyjnie, doniosła i wstrząsająca jak pierwsza część to na pewno, ale skłamałbym też mówiąc, że przynajmniej kilku rozdziałów tej gry nie kończyłem ze ściśniętym serduchem i mokrymi oczami więc jakby ta narracja podporządkowana bardzo specyficznej spaczonej percepcji świata, jaki, w jaki została wyposażona główna bohaterka tej serii, Sonua które to są jakby spaczone postrzeganie świata, wskutek tego ona przecież tam cierpi na psychozę, a jednocześnie z osobą taką bardzo paradoksalną, mimo tej jakby choroby, która ją trapi, bo charakteryzują ją jednocześnie ogromna empatia, jak i też taka bardzo brutalna nieustępliwość. Więc w niej się takie różne żywioły zdarzają i, i ta niezwykła konstrukcja literacka pozwoliła dźwignąć naprawdę bardzo trudne tematy związane ze stratą głównie, bo Hellblade 2 jest, wydaje mi się, w głównej mierze podobnie, może troszkę mniej niż część, część pierwsza, jest historią o radzeniu sobie ze stratą, o tym, jak nieprzepracowana strata powoduje zwrodnienie człowieka, w jaki sposób nieprzepracowana strata zmienia człowieka w potwora. I tutaj akurat też mam jeden pewien zarzut do tej gry, ponieważ ona jakby w końcówce trochę zmienia ton. I, I nagle na ten temat utraty i traumy, niezintegrowanej traumy, wchodzi pewien wątek polityczny, to znaczy strach jako narzędzie socjotechniczne. Co oczywiście jest zgrabne, wiąże się w pewien sposób z całością, ale, w, w, w, ale, ale wiąże się w sposób taki, powiedziałbym, doklejony, troszkę na siłę. I trochę wybijający z imersji, poprzez to, że łamane jest dekorum. To znaczy, jeżeli mamy trzy czwarte gry poświęcone takim bardzo powiedziałbym psychologicznym aspektom przeżywania straty i żałoby i cierpienia własnego, a potem nagle dostajemy na koniec wątek taki powiedziałbym bardzo socjotechniczny, to trochę, trochę to wyrzuca, jakby robi to złe wrażenie. I powiedziałbym, że raczej to na mnie zrobiło w tym przypadku gorsze wrażenie niż absolutny minimalizm gameplayowy, ponieważ to uważam z kolei za świetne rozwiązanie. To, co było bardzo w przypadku tej gry krytykowane, to, że ten gameplay jest tam zredukowany do minimum, no bo w zasadzie mamy jedynie postać Senui, świat bardzo korytarzowo skonstruowany i możemy jedynie iść od czasu do czasu są jakieś walki albo puzzle środowiskowe, nie mamy żadnego menu, żadnego ekwipunku, mapki, dzienniczka, żadnych punktów, żadnego rozwoju postaci, nic z tych rzeczy. Jakby te wszystkie elementy twórcy z Ninja Theory uznali za zbędne, Usunęli je i co było decyzją bardzo odważną, i która się spotkała z jakimś ogromnym hejtem ze strony widzów. Dzisiaj w biurze na potrzeby zawodowe oglądałem sobie pewne scenki z Hellblade i oczywiście zawsze czytam komentarze przy takich okolicznościach. I uderzyło mnie to, jak dużo osób, internautów, graczy, miało jakiś straszliwy ból dupy o ten minimalistyczny gameplay. I w ogóle nie zwracało uwagi na ciężar psychologiczny, emocjonalny czy intelektualny, jaki ta gra niesie. Co jest porażające, bo jednak pokazuje jakąś taką bardzo spaczoną mentalność konsumentów popkultury, którzy oceniają ją nie poprzez pryzmat tego, czym ona jest, o czym ona jest, ale przez pryzmat własnych oczekiwań. Tego, że ja chcę, żeby było machanie mieczem, żeby był, nie wiem, rozwój punktowy, jakiś rozwój postaci, statystyki, umiejętności, perki z rutu, tutu, majtki z drutu. Ale jakby cała ta warstwa psychologiczna, emocjonalna no w ogóle gdzieś tam przechodzi bokiem. To mnie troszkę troszkę zasmuca. Nawet bardzo, nie, bardziej niż troszkę mnie to zasmuca, ponieważ ta gra. Coś w zasadzie bardziej przypominającego interaktywny film. Piękny interaktywny film no, zabrała jakieś powiedzmy cięgi ze stronę ludzi, którzy mieli oczekiwania, żeby, żeby troszkę więcej było punkcików i, i wpisywania ludzkiego dramatu w statystyki i, i tabelki z punktami rozwoju postaci, co uważam jest żałosne. Kolejnym takim moim horrorowym doświadczeniem był serial Stamtąd, Chyba ubiegły rok. Nie wiem, te lata mi się strasznie kompresują. Natomiast stamtąd to jest takie moje, chyba stało się takim guilty pleasure ponieważ to jest wyjątkowo głupi serial Źle prowadzony, nudny, nielogiczny, narracyjnie jakoś całkowicie sprawiający wrażenie pisanego ad hoc mamy do nakręcenia odcinek, to Jezus, Maria, musimy do niego napisać scenariusz. Nie patrzymy potem, czy to się trzyma kupy, czy te postaci reagują w jakiś psychologicznie prawdopodobny sposób. Wiecie, nie chodzi o to, żeby postaci zawsze reagowały mądrze, bo, bo to jest to też jest to jak, jakaś taka kwestia, z którą się często spotykam. To znaczy różni mądrzy internauci piszą o wyczynach bohaterów filmowych, czy czy książkowych, a że wiecie, tutaj bohater głupio się zachował, i, i że ja bym się tak nie zachował, nikt by się tak nie zachował. No właśnie, głupie zachowania również leżą w spektrum e, reakcji psychologicznie prawdopodobnych. Natomiast chodzi o to, żeby te reakcje były prawdopodobne, a nie żeby one były zupełnie niemożliwe. A mam wrażenie, że e, bohaterowie stamtąd reagują w sposób taki, który pozwala tę bardzo ślamazarnie pełznącą e, naprzód fabułę. Troszkę popchnąć, ale, ale to tylko tyle. Poza tym jakby nie spełnia to, jakby konstrukcja tych postaci, ich zachowania nie spełniają żadnej innej roli i to jest, to jest fatalne. A mimo to, mimo tego, że tak utyskuję, to oglądam to. I pewnie kiedy będzie czwarty sezon serialu, to również go będę oglądał I, i, i będę ciekaw, co się tam zdarzyło i pewnie będę wrzucał bluzgami po każdym odcinku, że Jezus Maria czemu ja takie głupie rzeczy oglądam, przecież to nie ma sensu. Ale mimo wszystko jest w tym serialu coś takiego, co powoduje, że chce się go oglądać. Nadrobiłem też z dużą, dużą, dużą, dużą bardzo dużą stratą czasową Nocną Mszę Mike'a Flanagana. I uważam, że to był serial fatalny. Wiem, że on tam ma swoją publiczność i jakiś tam mały kult, ale uważam, że jest to kolejna głupia, nieudolna realizacja motywu wampirycznego. Zrobiona w najbardziej absurdalny sposób, to znaczy bohaterowie tego serialu przez serial, mimo tego, że wszystkie okoliczności i, i, i wskazówki mówią, że mają wampira na wyspie, to zachowują się tak, jakby istnieli w świecie, w którym tego typu wynalazek popkulturowy nigdy się nie zdarzył. Więc potem rob, mają wszyscy minę zdziwionego Pikachu, kiedy w końcu wampir przychodzi i już kły pokazuje, okazuje się, że tak jest wampirem. No, wyjątkowo głupi serial. Bardzo zmarnowany. Mimo tego, że się fajnie zaczął od fajnej tajemnicy, no to im dalej w lastem było, może nie że gorzej, bo to dobrze jak jest gorzej, ale po prostu bardziej żenująco. I to chyba teraz takich doświadczeń, które jakoś utkwiły mi w pamięci. Mm. Teraz się zacząłem bać, że coś pominąłem, co mi się spodobało, albo jakiegoś kolegę pominąłem, który pewnie chciałby, żebym o nim wspomniał. Ja nie wspomniałem, będzie mu przykre, się obrazi. No trudno, eee, biorę to na klatę. To tyle. No, szczęść Boże, pozdrawiam. Bawcie się dobrze. Wojtek, a nie zapomniałeś czasem o czymś? A, właśnie, małe no, postskryptum, bo na wstępie powiedziałem, że powiem o Snach Umarłych, ale zapomniałem. Wpadłem w swój bełkotliwy słowotok i, i wypadło mi z głowy. Otóż ten rok, ubiegły rok, też upłynął pod znakiem przygotowań kolejnej edycji Snów Umarłych, która wpisała się troszkę w krajobraz polskiego fandomu Grozy, ale która to edycja, czyli rocznik 2025, który ukaże się dopiero teraz, w lutym roku bieżącego, będzie edycją ostatnią. Zdecydowaliśmy się z Krzyśkiem Bilińskim z wydajenictwa 9 na czas nieokreślony wstrzymać ten projekt, ponieważ cóż, co tu ukrywać, obydwaj mamy czym się w życiu zajmować. Mamy bardzo dużo różnych zajęć, ja mam różne obowiązki pisarskie, i zawodowe w game devie. Krzysiek ma masę różnych publikacji autorów, których musi ogarnąć i w związku z tym prowadzenie antologii, która jak się okazało z roku na rok cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem. Coraz mniejszy odzew wzbudzała mimo tego, żeby ukazywały się tam teksty, które jak sądzę mogłyby mieć dobry oddźwięk i odzew wśród czytelników literatury grozy. No to jakby Pompowanie takiej ilości wysiłku w książkę, która z roku na rok słabnie, ponieważ czytelnicy albo nie są nią zainteresowani, albo są nią zainteresowani w takim jakimś aspekcie kolekcjonerskim a nie takim żywym czytelniczym, którym potem chcieliby się dzielić z autorami. gdzież antologie powstają tego rodzaju głównie dla autorów, żeby oni mogli sobie budować pozycję i, i dostawać jakiś feedback od e, czytelników. No to jeżeli to nie spełnia swojej roli, no to to, to jest bez sensu i, i dlatego po latach zdecydowaliśmy się to wstrzymać. Aczkolwiek nie powiedzieliśmy jeszcze chyba ostatniego słowa w tym temacie. Nie uśmierciliśmy umarłych w sposób definitywny, jakiś taki ostateczny, bo być może sobie przemyślimy formułę tej antologii i kiedy będziemy mieć na nią naprawdę dobry pomysł, który zażre i artystycznie, i marketingowo, i sprzedażowo, no to wtedy być może do tego tematu wrócimy. No, to tyle. Hej. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że każdy fan i każda fanka grozy znaleźli coś w tej audycji dla siebie, coś ciekawego. Już za tydzień opublikujemy kolejną porcję horrorowych polecanek, polecajek. Ponownie zachęcam do komentowania i dzielenia się własnymi zachwytami lub zawodami. Tak odradzać także możecie. Selekcja przy tej nadprodukcji kultury jest bardzo istotna, więc liczą się zarówno typy na plus, jak i typy na minus. Ale to już w komentarzach, a ja teraz kończę. Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.